Tradycja kadr woko dzisiaj odcinek 22. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Witam, witam jeszcze raz. Co tam I słychać? O pytam. Co tam słychać? Schranili mi y, przyłącze wody i rozwalili mi fundament, i wczoraj wyciągałem wodę z piwnicy. Super. A komiksowo, jak tam? A spoko. Spoko, spoko. Ostatnio pojawiło się dużo zapowiedzi, i chcielibyśmy od tego właśnie zacząć. Na początku zapowiedzi Kultury Gniewu na początek przyszłego roku, w styczniu 2017, ukaże się pięć komiksów od tego wydawnictwa. I wydaje się, że część z nich jest naprawdę bardzo ciekawa. Na pewno rzuca się w oczy totalnie nienostalgia. To jest wspólny projekt Kultury Gniewu i Wydawnictwa Komiksowego. I tutaj autorami są Wanda Hagedorn oraz Jacek Frąś. I to będzie komiks o dziewczynie dorastającej w czasach PRL-u. Takie spojrzenie historyczne troszkę... Kojarzy się to trochę z pracami Sowy? No z, z opisu tak. Z mhm. opisu tak. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tutaj sama zapowiedź brzmi całkiem fajnie, ponieważ będzie to taka trochę autobiograficzna opowieść pani Hagedorn, która Um, urodziła się w Polsce, ale wyemigrowała do e, Australii w roku 1986 e, więc, więc e, spojrzenie będzie takie z, no z jej punktu widzenia będzie to opowieść dziejąca się w Szczecinie i nie tylko e, o jej dzieciństwie, które było katolickie, było takie mocno patriarchalne i o tym jak właśnie ta młoda dziewczyna, którą wówczas była, musiała się w tym odnaleźć no, no zapowiedź brzmi dla mnie bardzo, bardzo fajnie. Jacek Fronć też jest rysownikiem jak najbardziej utalentowanym, więc nie wątpię, że ten tytuł będzie wart kupienia. Cena okładkowa z tego co pamiętam to jest niecałe 80 złotych. Tak, dokładnie tak, 79,90 zł. No to więc, bardzo fajna cena. Więc zobaczymy, no ja jestem bardzo zainteresowany. Tak samo jak jestem mocno zainteresowany drugim tomem Niesłychanych Losów Iwana Kotowicza. O pierwszym tomie bodajże wspominaliśmy w jednym z odcinków. Chyba w odcinku, kiedy mówiliśmy właśnie o polskich komiksach. Tak, tak, Tutaj autorzy się nie zmienili. Kajetan Kusina, Michał Ambrzykowski. Drugi tom ma mieć pod tytuł Zamek rybi i Dynastii. Co Tylko już... to jest roboczy tytuł z tego, co się dowiedziałem. O, no nie wiem, w zapowiedziach taki funkcjonuje, więc i są to zapowiedzi oficjalnie udostępnione także na oficjalnych kanałach Kultury Gniewu na przykład na ich profilu na Instagramie więc no mo, może to jest roboczy tytuł to może... znaczy to Kajetan okay, Kusi napisał na y, swoim fanpage'u na Facebooku mhm. który też bardzo polecamy Kusi na kulturę bardzo tak, takie bardzo fajny fajne fanpage. fanpage, pojawiają się tam ciekawe te, teksty e, i równie ciekawe zdjęcia, prawda? Ostatnio tak, widzieli, to... widzieliśmy Jerzego Kryszaka przerobionego na Freddy'ego Krugera. Bardzo twarzowo, <gry> można powiedzieć. Dalej bym czekał na crossover razem z moim ukochanym duetem Cezary Jacques, Artur Barcieś Luke Cage, Iron Fist. Zdecydowanie. Natomiast co do kultury gniewu, to e, pojawiły się jeszcze zapowiedzi trzech komiksów, o których na razie. Nie wiemy za dużo, ponieważ wydawnictwu udostępniło tylko tytuły, autorów i okładki. No ale i to jest tak Wilki z Nowego Jorku autorstwa Williama Grilla Love in Vain Robert Johnson 1911 1938. Przypuszczam że to będzie po prostu kolejny komiks autobiograficzny. No Znaczy czy z tym autobiograficznym to yy, bym trochę uważał się ugryzłem w język niestety yy, no niestety wypowiedziałem to że, a, szybciej niż pomyślałem. No i jeszcze Jane, Liz i ja, autorstwa Fa Fanny Brit oraz Izabel Arsenault. To przypuszczam, że to może być coś bardziej skierowanego dla młodszego czytelnika. Aczkolwiek do stycznia jeszcze troszkę zostało, poczekamy, zobaczymy. Ale znając też selekcję y, przy wydawaniu tytułów przez kulturę gniewu, to... Niczego złego się nie można spodziewać. Tak, tak, zdecydowanie. Natomiast inne wydawnictwa... Jeszcze tylko tak? do Kultury Gniewu bym tak, tak. dodał, że w listopadzie, jeśli jakimś cudem nie macie łaumy, to możecie kupić jej trzecie wydanie. I wychodzi drugi tom, tym i Mistrza. Dokładnie tak, to już niedługo. I także w listopadzie tego roku po, pojawi, no, lada moment. Jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, pojawią się nowe komiksy z wydawnictwa Teamow i Disi wspólnicy i to będzie dziewiąty tom Ralfa Azama. No to jest świetna seria, o której musimy kiedyś więcej powiedzieć. Tak, zdecydowanie. I dwa tytuły, które są premierowymi odsłonami. Pierwszy to jest Nasz Przyjaciel Szatan, Dominika Marca, Łukasza Lalko i Michała Murawskiego. To jest historia o szatanie, który przechodzi kryzys wieku średniego i brzmi to całkiem fajnie. Natomiast Centaurus autorstwa Leo, Rodolfe i rysunkami zajmuje się Zoran Janietow i to jest jeden z takich już bardziej klasycznych europejskich komiksów. No fabularnie nie zapowiada się, może jakoś szczególnie odkrywczo, ale skoro mnóstwo osób twierdzi, że jest to klasyk, to ja w to wierzę. E, fabularnie polega to na tym, że Ziemia już nie jest zdatna do życia dla ludzi, więc ludzie wsiadają w statek i lecą szukać nowego domu. A no to nieodległa przyszłość. Trochę jak Battlestar Galactica. E, Tylko pewnie lepsze. E, otóż to. i No... Tutaj z tego, z tego pakietu jestem zainteresowany jak najbardziej tym drugim i tym trzecim tytułem. Ralfem Azamem byłbym zainteresowany gdybym nie przegapił pierwszych pięciu tomów, prawda? A to... Nawet ośmiu. No nie, no szósty, siódmy czytałem, ósmy w końcu, w końcu sobie doczytam, ale brakuje mi tych pi pierwszych pięciu, więc no. Moja jeszcze Okami ma a, parę zapowiedzi wydawniczych, prawda? Tak, Okami to wydawnictwo, o którym wspominaliśmy jakiś czas temu, e, zapowiedzieli wówczas Green Fairy Tales i e, przyznam się szczerze, no jakby to powiedzieć, spodziewałem się, że wydadzą dwa, trzy numery i zwiną interes. No myliłem się bo yy... no, bo nie kupujesz no to im się udaje <laughs> dokładnie tak nie, nie no myliłem się ty, bo bodajże już piąty, piąty zeszycik wychodzi yy, i pojawiły się zapowiedzi dwóch kolejnych to, yy, dwóch kolejnych tytułów I... trzeba przyznać że bardzo ładnie bardzo ładnie wydane jest to tak Bling tak to, to jest fakt bardzo ładnie wydane no ale wciąż zeszyciki yy, zobaczymy czy to się przyjmie na tak długi okres jaki jak wydawnictwo chciał. Natomiast te dwa nowe tytuły oba są dla mnie interesujące Takie jak Grim Fairy Tales to jest tytuł w ogóle nie dla mnie nie, nie interesujący mnie tak te dwa teraz zapowiedziane no brzmią całkiem fajnie pierwszy z nich to jest kolejna zeszytówka i to jest Dragon Age Zabójca Magów i generalnie nie interesowałby mnie ten komiks w ogóle gdyby nie nazwisko scenarzysty. a jest nim Greg Ruka. Czyli twórca scenariuszy do Lazarusa, twórca części scenariuszy do Gotham Central. No ogólnie i dobry scenarzysta. Ogólnie bardzo dobry scenarzysta. I wydaje mi się, że jeżeli on się bierze za jakąś historię to jednak nie zrobi byle czego. Nawet jeżeli jest to komiks oparty na licencji gry. Sześć zeszytów, premiera prawdopodobnie na przełomie roku. Więc jestem jak najbardziej zainteresowany. Natomiast drugi tytuł to jest Radiant. I Radiant to jest taka... To, to ma na pewno jakąś swoją nazwę, której ja nie, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. To jest mianowicie komiks wyglądający jak manga, tylko że rysowany i pisany przez nie Japończyka. Tak? Tutaj autorem jest Tony Valente, to jest Francuz, z tego co sprawdziłem. No i właśnie to jest taka historia. Troszeczkę super bohaterska, troszeczkę w stylu Naruto. Trzy tomy są zapowiedziane i prawdopodobnie to jest całość, chociaż z tego co sprawdziłem na Wikipedii, to jest plan kontynuowania tego tytułu we Francji. No, za wygląda to też całkiem ciekawie. Jestem zaintrygowany, może jeszcze nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy będę sobie to kupował. No ale zapowiedź wygląda nawet nieźle. No i generalnie właśnie to wydawnictwo okami tymi dwoma zapowiedziami mnie do siebie Mocniej przekonało. Grim Ferry też nadal nie jest nadal nie jest jakimś Tytułem który chciałbym kupować ale te dwa już jak najbardziej. Ale fajnie naprawdę... że jest ktoś kto to kupuje I że też kolejna inicjatywa na naszym rynku nie upadła tylko no da się nią Normalnie Kupić dalej. Mm -hmm, tak. I no, kibicujemy wydawnie z włokami, żeby szło, szło mi jak najlepiej Dragon Age. Wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie zarówno z tego, że istnieje spora liczba fanów gry Dragon Age w Polsce i też wybranie komiksu z tej serii, który akurat Greg Rooka pisał. Aha. No, i też przede wszystkim nie jest to, znaczy dla mnie jest plusem to, że to jest e, miniseria 6 tytułów, 6, 6 numerów, a nie, że mm, tak jak właśnie. going jakieś Tak, Gr Green Ferry no. Tales, które tam wstępnie jest mm, planowane na ile na 120 numerów, czy, czy coś w ten deseń. To, to jest jednak bardzo ambitny projekt, natomiast e, Dragon Age jest taki powiedziałbym bezpie bezpieczniejszy. E, natomiast e, 3 grudnia. Odbędą się dwie imprezy komiksowe. Oczywiście nie mogłyby się odbyć w różne dni, tylko muszą być tego samego dnia. W tym roku to jest chyba jakaś plaga, że wszystkie imprezy komiksowe się odbywają tego samego dnia? Niektóre się w ogóle nie odbywają. Ale al i tak. Chodzi nam oczywiście o Comic Wars comics Wars oraz Niech Żyje comics. Pierwsza impreza w Poznaniu, druga w Warszawie coraz więcej szczegółów się pokazuje na temat jednej i drugiej. No i co? No i, no i niestety nie będzie nas na żadnej. Otóż to. A, aczkolwiek przyznam szczerze, że gdybym mógł na którąś z nich pojechać, to pojechałbym jednak do Warszawy na nich Żyje Komiks. Też podobnie Jaż, bym się wybrał. Wy, wydaje mi się to taka bardziej, bardziej pod, pode mnie, o, powiedziałbym, pod mój gust impreza. Co, comics Wars Kurczę, na, na tą imprezę w sumie też chciałbym po, pojechać. W tym Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej. E, tam to jest trzecia impreza, która w tym roku się tam dzieje, bo było jeszcze, e, był jeszcze Dzień Darmowego Komiksu i Dzień Batmana, prawda? Mhm. No i z tych trzech imprez to Comics Wars wydaje mi się takie naj, najbardziej interesujące. Najbardziej można powiedzieć ogólnokomiksowe, bo e, no, Dzień Darmowego Komiksu jest taki... Bardzo amerykański dzień Batmana jeszcze mocniej jest, jest, jest bardzo... jeszcze bardziej amerykański. Tak, tak. No, chodzi mi o to, że jest szersza tematyka w, komik w Comics Wars, a jednak chciałbym bardziej lubię takie imprezy komiksowe, które mają szerszą tematykę, a nie tylko na przykład są o jednej postaci. Tak, tak e, to jest te... bardzo ładny Comics Wars. Tak, Pozdrawiamy Łukasz. Tak. No, oczywiście. Natomiast to niech żyje Comics, no, zapowiada się bardzo ciekawie. In... Żałuję, że, żałujemy, że, że nie możemy się pojawić ani na jednej, ani na drugiej imprezie. Tak samo jak żałujemy chyba, że się dzieją tego samego dnia. Gdyby chociaż był tydzień różnicy, to myślę, że na pewno byłoby to z większą korzyścią. A tak znowu musi się wybierać, na którą się wybrać. Więc dajcie znać w, w komentarzach, na którą się wybierzecie, jeżeli macie, macie takie plany. A jak wrócicie, to też powiedzcie jak było na imprezie. Dokładnie tak. My przenieśmy się teraz może za Wielką Wodę, ponieważ w Stanach też jest pojawiło się kilka ciekawych informacji i chyba taką naj, najbardziej interesującą jest serial Inhumans. Aha, Otóż to. <śmiech> Czyli w sumie nic się nie działo ostatnio. <śmiech> nie no. Były już takie plotki, że, serial, że film Inhumans, który był pierwotnie zapowiedziany tam w tej trzeciej fazie kinowego uniwersum Marvela, że jednak e, wyleci z tego, z, tego, mm, z tego planu. No i... Jak mutanci z głównego uniwersum? Coś w ten deseń. W każdym razie okazało się, że faktycznie mm, peł pełnometrażowy, kinowy film Inhumans nie powstanie. Powstanie natomiast ośmiodcinkowy serial, e, który skupi się na Black Bolcie i rodzinie królewskiej In Inhumansów. Mm, wiadomo, że serial wyemituje stacja ABC. Czyli ta sama stacja, która emituje obecnie agentów tarczy, ale, ale... to nie będzie związane z... No właśnie, nie będzie to spin-off agentów tarczy, ale nie jest powiedziane, że nie będą te seriale ze sobą powiązane w jakiś sposób. W agentach tarczy jednak pojawia się dużo Inhumansów i to jest jeden z tych takich kluczowych wątków w późniejszych sezonach. I wydaje się być naturalne, żeby chociaż minimalnie te dwa projekty się ze sobą wiązały. No ale z drugiej strony a, na agencji Tarczy to jest taki serial, który niby się dzieje w tym uniwersum e, kinowym Marvela. Tak naprawdę wszyscy mają wywalone totalnie na to, e, co tam się dzieje. Ale mają chyba Ghost Ridera, nie? Tak, mają Ghost Ridera i z tego co e, wy, przeczytałem na forum Avalonu, no to ten Ghost Rider jest jakiś mega i i nikt się nim nie interesuje, w, wiesz, w sensie takim, że pojawia się jakaś mega postać, która ma naprawdę potężne moce no i Shield się nim jakoś szczególnie nie interesuje, Avengersi mają go tam gdzieś, więc, więc w sumie Niech sobie tam funkcjonuje i już wcześniej też się pojawiały takie postacie i po prostu widać, że ten serial... Tylko, że to jest Ghost Rider, on rzucał halkiem po mieście jak chciał, więc... <grydy> Dokładnie. Chodzi o to, że po prostu to jest kolejna taka postać, która pojawia się w tym serialu, która jest przynajmniej teoretycznie na levelu zainteresowania Avengersów, tylko że ze względu na to, że to jest serial i tam nie można pokazać za dużo, tylko tam jakieś luźne nawiązania do filmów, no to... No, no po prostu wygląda to tak troszeczkę jakby ten serial tylko z nazwy dział się w uniwersum, a reszta już, już niewiele na to wskazuje po prostu. Ciekawe jest to, że In Humans, bo od tego, od tego zaczęliśmy, ten serial zacznie się w kinie. Pierwsze dwa odcinki mają być wyemitowane w IMAXach i wydaje mi się to być całkiem, całkiem ciekawym pomysłem na promocję. I tak samo chyba specjal, chociaż w sumie zawsze ciężko jest mi mówić o serialach BBC, które trwają po półtorej godziny e jako o serialach, a nie osobnych filmach, ten świąteczny spec odcinek specjalny Sherlocka też był w kinie, nie? nawet tak. zresztą w Polsce był w kinach. Tak, tak, właśnie i też nie, nie do końca wiadomo, czy Inhumans w kinach będą tylko w Stanach, czy też na całym świecie. Najprawdopodobniej będą na całym świecie, ale to jeszcze nie zostało oficjalnie potwierdzone. Gdyby Inhumans puszczali w polskim kinie, to chyba bym się wybrał, aczkolwiek jeszcze do końca nie jestem pewien, musiałbym zobaczyć jakiś trailer, chociaż jeden, bo komiksowi Inhumans mi się z reguły podobali, aczkolwiek nie czytam tych wszystkich najnowszych tytułów, ta seria wydana w Polsce przez Egmont była bardzo, bardzo fajna, Paula Jenkins, a Jay Ali, kojarzysz? Nie. No, znaczy twórców kojarzę, ale, ale, ale komiksu komik nie kojarzę. No, no to te, te, ta historia była bardzo fajna, wa warto ją nadrobić. Spoko. E czy serial e będzie fajny? No zobaczymy. Tak jak mówię, przydałby się chociaż jakiś jeden trailer, to jeszcze e w przyszłym roku będzie premiera tego projektu, więc już niedługo. Myślę, że kolejne szczegóły będą się ukazywać lada moment. E zobaczymy, na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie. Natomiast taka ciekawostka, która zwróciła moją uwagę, troszeczkę polityczna, aczkolwiek raczej zabawna niż polityczna, mianowicie po, po wyborze Donalda Trumpa w Stanach na prezydenta, grupa twórców, część, część twórców komiksowych postanowiło, że nie będzie przyjeżdżać na różne konwenty do Stanów, które wybrały Donalda Trumpa. I wśród tych twórców są m.in. takie nazwiska jak George Perez, czyli jednak jakby nie patrzeć, legenda komiksów w Stanach. No i rysownik taki dość bardzo charakterystyczny, on jest znany z wielu, wielu tytułów Marvela, to jest Humberto Ramos. I dla mnie to jest taka, takie zabawne, bo... zawsze znaczy częściowo zabawne. Humberto Ramosa w sumie rozumiem, ponieważ Donald Trump w trakcie swojej kampanii prezydenckiej Mówił bardzo dużo o niefajnych rzeczy, o Meksykanach, a on jest Meksykaninem. No, Perez ma też takie nazwisko. Ale Perez jest, jest, jest Amerykaninem. Bo a Meksykańskiego pochodzenia? No właśnie nie, bo sp sprawdziłem. Ch chodzi mi o to, że właśnie George Perez i jeszcze paru tam mniej znanych twórców zadeklarowało, że nie będą jeździć na konwenty, które się dzieją w tych Stanach, które wybrały Trumpa. Tylko, że jakby tak sprawdzić konwentową mapę USA. To w tych Stanach nic ciekawego się nie dzieje, bo San Diego Comic Con, New York Comic Con, e, C2E2, co pewnie źle wymówiłem. Situ i tu. Wszystkie te. Bądź C square i e square zależy jak wysoko jest dwójka. C kwadrat, kwadrat. W każdym razie te trzy najważniejsze, największe komiksowe e, wydarzenia w Stanach wszystkie dzieją się w, e, w Stanach, które wybrały jednak Hillary, Hillary Clinton. Więc tak naprawdę oni się wypisali tylko z tych, umownie nazwijmy to, imprez drugiej kategorii. O, e, oczywiście spotkali się z wielką falą hejtu, ja podejrzewam, że część tych twórców po prostu powiedziała to co powiedziała, żeby przypomnieć światu o swoim istnieniu. No, George Perez w sumie od dłuższego czasu nic nie zrobił. No, On że... chyba taką serię jak Sirens rysował, tak. pisał dla boom, ale to też jakoś tak przeszło BSH ostatnio. Jak rzeczy z boom. No, tak, tak. znaczy nie mówię, że, że wszystkie. Jak tam. A, pora na przygodę, nie? Mhm. No teraz mo może. Power Rangers. Teraz może ten crossover wielkiej, wielkiej draki fińskiej dzielnicy i ucieczki z Nowego Jorku dość, mo dość mocno. Mo może przejść taki. No może to być fajny tytuł, w każdym razie chodzi mi o to, że ta polityczna zawierucha jest taka troszeczkę naciągana moim zdaniem. Znaczy wiesz szczerze, dla mnie to jest trochę słabe, znaczy w pewien sposób rozumiem jakby pobudki, dla których Perez i reszta artystów wyraziła takie zdanie. Ale.. No ja to to jest rozmawiam. taki, wiesz taki wielki środkowy palec dla osób, które tam mieszkają, i wiesz, chciałyby spotkać swojego e, jakiegoś jednego z ulubionych artystów, a on e, nie, bo inni w twoim stanie głosowali na Trumpa mm -hmm. i nie przyjadę teraz. I co myślisz, ej, no to słabo stary, nie? Przecież w komiksach nie chodzi o. To znaczy, niestety chodzi i to jest problem. E, ale no to. To jest tak jak niektóre rzeczy powinny być od siebie oddzielone i no, jednak tak, sztuka czy powiedzmy kultura popularna, no w sumie kultura popularna się zazębia z polityką zawsze. No brnij brnij to dalej. No to właśnie się zastanawiam na, na, nad sensem tego wszystkiego. To może ja. Tak czy siak jest słabo i komiksy powinny być komiksami i fani komiksów powinni mieć dostęp do swoich twórców że nie powinni się na nich wypinać z takich powodów, tak? No, z zwłaszcza, że wiesz, no, to było jakaś z tego co, co wiem, nie czytałem dokładnych e, wyników, w którym stanie, ile było głosów na koź, ale jeśli powiedzmy było e, 37 i 63, hmm. e, no to da, co, lejesz 37%, bo, bo tak? Znaczy, no ja generalnie uważam, że to jest taka troszeczkę przesadzona akcja, no tego Humberto Ramosa jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale ta cała reszta twórców, no to, to jest tak, wiesz, jakby... Hmm. No mieli, mieli demokratyczne wybory, u nich ten system wyboru wygląda troszeczkę inaczej niż u nas, bo wcale, jak się okazało, wcale nie trzeba mieć więcej głosów. żeby No nie, bo masz głosy elektorskie, tak, w zależności tak, od tego, jak twój stan jest ważny. Tak, trzeba wygrać po prostu w tych najważniejszych stanach, żeby zostać prezydentem. No i Trumpowi się to po prostu udało, wygrał w najważniejszych stanach, miał więcej głosów elektorskich, został prezydentem. Nie zostało to sfabrykowane. Prawdopodobnie tak więc, no, więc no, masz demokratyczny wybór swoich krajanów i się na niego w tym momencie wypinasz co jest głupie. No ale wszędzie tak jest znaczy najgorsze jest to że e, Amerykanie żyją w tym społeczeństwie i od zawsze mają system elektorski mhm. e, i co cztery lata sobie przypominają że im się nie podoba ten system elektorski a później o tym znowu zapominają na cztery lata. No, generalnie. Nie, żeby u nas było inaczej. <głos> Dokładnie tak. Znaczy no ja cały czas uważam, że po prostu ca cała ta zawierucha jest taka troszeczkę wiesz, nadmuchana, nadmuchany balon, zby zbyt bardzo... Znaczy też wybijanie na polityce nigdy dobrze się nie kończy, no. jeśli chodzi o... Znaczy jasne, że zwiększa twoją popularność, tak jak robienie clickbaitów e, na swoich profilach, mm -hmm. e, żeby tylko wejść i sprawdzić. Natomiast nigdy wydaje mi się, że wizerunkowo ostatecznie dobrze się nie kończy. Jeśli się wybijasz tylko i wyłącznie na jakichś politycznych rzeczach no no to, więc Giorgio Perezie, nie tędy droga, cała reszta mniej znanych twórców, o których tutaj nie wspomnieliśmy, z imienia i nazwiska, też nie tędy droga. Znaczy, protest jest jak najbardziej zasadny każdy ma prawo do, do, do protestu i do wyrażenia siebie, czy do rysowania. Jak już są artystami komiksowymi, to niech rysują satyry polityczne, jeśli chcą z tym walczyć, no bo... To potrafią, mm -hmm. no chyba, że nie potrafią, no to, to, to wtedy słabo. Mm -hmm. Dobrze, ale już y Przejdźmy do kolejnej, kolejnej takiej informacji. Teraz mój, mój, mój fajny zakątek, czyli Image Comics. Image Comics. Mój wie... fajny zakątek brzmi <głos> mega podejrzanie. Tak. Mógłbyś to na Wanie napisać. Okej. Okay. To muszę kupić wana najpierw. Ale chodzi mi o to, że w przyszłym roku Image Comics świętuje swoje 25. urodziny i pierwszą taką ciekawostką z tej okazji jest to, że w lutym ukażą się trzy komiksy w cenie 25 centów. I to będą kolejne numery The Walking Dead, Invincible oraz Outcast, czyli wszystkich trzech tytułów Roberta Kirkmana. Czemu się śmiejesz? Nic, nic, nic. W każdym razie no, powiem tak, że gdy ostatnim razem Image wydał coś za 25 centów i to też był jeden z komiksów Kirkmana, mianowicie bodajże 115 numer Invincible, to sobie kupiłem 20 numerów i 20 egzemplarzy i rozdawałem po prostu znajomym, żeby, żeby sobie poczytali, tym razem nie wiem, jak A to jest. mi nie dałeś. Ciebie nie lubię. Aha, okay. no, no, w każdym razie nie wiem, jak to się skończy tym razem. W każdym razie... E, nie wszy... dostanę komiksu, tak? To się skończy. <laughs> tak. e, wszystkie te trzy tytuły będą po prostu w tym momencie, w tych, nu w tych numerach e, za 25 centów rozpoczynać nową historię. W przypadku Invincible będzie to rozpoczęcie ostatniej historii tego, tego, tej serii. No ale... już się nie zaczęła to ostatnia? Jeszcze nie. Aha, właśnie, zapowiedziana właśnie, po... właśnie w lutym się zacznie. No i to jest z jednej strony taki fajny moment, żeby wejść w, w dany tytuł. W przypadku The Walking Dead już, już istnieją podejrzenia, że ten, ten, ten, ten numer, który będzie kosztował 25 centów sprzeda się w okolicach miliona sztuk. Więc to byłby naprawdę rewelacyjny wynik. No, zobaczymy. Ja, ja chyba sięgnę po każdy, każdy z tych trzech komiksów. Chociażby tak z ciekawości Outcast niedługo od Muchy wychodzi, The Walking Dead wychodzi od Taurusa, Invincible raczej nikt, nikt się na to nie porwie w Polsce, ale, ale i tak jako taką ciekawostkę. Ale fajnie by było jakby się ktoś porpał. Tak, tak, ale w każdym razie wszystkie te trzy zeszyty za 25 centów. No, no, po, polsku, po polsku w przeliczeniu na złotówki to będzie coś około złotówki, więc myślę, że jak najbardziej y, wa, warto zainwestować w, no, może nawet w większą ilość egzemplarzy i podobnie jak ja tam porozdawać znajomych, znajomy może się spodoba, może się wkręcą w komiksy. Cena jak najbardziej zachęca. Y, natomiast pojawiła się też zapowiedź, że w marcu y, Zrestartowane zostanie Rat Queens to jest, to jest seria taka w stylu action RPG z kobietami w roli głównej i dotychczasowa seria zaliczyła 16 numerów. A ile później. No opóźnień jeszcze więcej, ale to jest właśnie taka ciekawa rzecz, bo pierwszy rysownik tego tytułu został aresztowany za przemoc domową, więc była pierwsza obsuwa. Później zastąpił go Pan Sejicz, który po paru numerach stwierdził, że w sumie odchodzi i podpisał kontrakt na wyłączność stopkał. E, przyszła e, trzecia rysowniczka, to ona się nazywała Tess Fowler. E, ona narysowała sześć numerów, po czym pokłóciła się ze scenarzystą i też odeszła. I... To, co, coś może być nie tak ze scenarzystą, jeśli to w to ten sposób wygląda, tak, jak nawet tak. przecież taki tytan pracy, jakim jest e, Stiepan, to e, o, jak on odchodzi, jak, o Boże miałem e, uraz pleców i teraz walę tylko 8 stron dziennie zamiast, zamiast 15. Dastu? No cóż, no generalnie Radkuń dał się poznać ten pierwszy tom jeszcze rysowany przez oryginalnego rysownika. Yy, dał się poznać jako taka bardzo fajna, zabawna, dynamiczna, naprawdę wciągająca historia. Radkuń z, z, spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem właśnie zwłaszcza wśród żeńskiej części czytelniczek czytelników. Yy, Kolejne numery no te, te rysowane przez Seicza jeszcze były fajne. E, później poziom komiksu bardzo spadł. E, 16 numer, czyli ten ostatni wydany, on rozpoczynał nową historię. Nowa seria ma w ogóle ignorować istnienie 16 numeru. E, sam twórca określił to jako taki miękki reboot, więc troszeczkę się tutaj bawimy w Marvela DC. No news jest ciekawy z powodu tego, że Rat ponownie powraca, aczkolwiek ja nie jestem do końca przekonany czy w ogóle powinno wrócić. A cieszycie, że, że z Image się robi Marvel? No właśnie mało mnie to cieszy, no ale to jest taki pojedynczy wypadek, może, może, może nie będzie tego więcej. Znaczy nie, nie, nie żebym życzył twórcom, żeby im ten komiks nie wyszedł, tak? tylko po prostu się zastanawiam. A kto będzie rysownikiem ostatecznie? Ojej, no kolejna, nowo, kolejna, kolejna, nowa, kolejna osoba. nowa osoba, Dobra. niestety nie pamiętam jak ta osoba się nazywa. W każdym razie kolejny nowy rysownik i tak jak mówię miękki reboot, igno ignorowanie tego co było wcześniej. Nie brzmi to za dobrze, aczkolwiek i tak sprawdzę zapewne, jak to ja. Jak to imię. Jak to imię, oczywiście wszystkie jedynki sobie sprawdzam. No i z newsów to by było chyba na tyle. Przejdźmy do komiksów. Przejdźmy do komiksów. Zechcesz zacząć? Um, myślę, że możemy nawet wspólnie zacząć, ponieważ oboje czytaliśmy. E, mm -hmm. Najnowsze dziecko, Young Animal, które się pojawiło. Czyli. Mother pani. Dokładnie tak. Scenariusz y, Jodie Hauser, rysunki Tommy Lee Edwards. I tym razem przynajmniej wiemy, czy scenarzysta jest panem, czy panią. Jodie Hauser to jest pani, która ma y, kilka fajnych, chociaż mało znanych tytułów na koncie. Tommy Lee Edwards tak samo zresztą. Y -y. Podoba mi się to, właśnie tak zanim zaczniemy o samym komiksie, podoba mi się to, że do DC, do tego Young Animal zostało ściągniętych tyle obiecujących, ale mało znanych twórców, którzy się sprawdzają. Mhm. Zauważyłeś no i... też w Matter Panic, że um, wcześniej było zapowiadane jako um, komiks współtworzony przez Gerarda Waya, natomiast Gerard Way jest wymieniony tylko i wyłącznie jako um, naczelny Young Animal i mhm. nic więcej. Tak, tak, zauważyłem to. Yy, no. Nie żebym nie lubił komiksów Gerard Way'a, bo ja bardzo lubię, mhm. ale nie chodzi o to, żeby Gerard Way pisał sześć serii, tylko że, żeby trzymał pieczę nad wszystkim. Tak. Yy, natomiast samo Mader Panic, no, yy, o tym komiksie chyba wspominałem yy, w w którymś z poprzednich odcinków, że troszeczkę się obawiam, że pójdziemy w taką, w taką bardziej hardkorową wersję Huntress, która kiedyś była dość popularną postacią taką w Gotham City. W sumie kształt maski byłby podobny, jakbyś miał wyciąć z tymi takimi mhm. rogami do góry. No i właśnie chciałem powiedzieć, że generalnie po przeczytaniu tego komiksu dalej mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z bardziej hardkorową wersją Huntress. Co nie zmienia faktu, że i tak komiks mi się podobał. I to jest naprawdę ciekawe, że czwarta seria z Janka Animal i czwarta, która mi się po prostu podoba. To już wszystkie? Chyba tak, wszystkie, tak. nie? Co Na chwilę obecną wejść? to już wszystkie i no powiem szczerze, że Mother Panic może podoba mi się troszeczkę mniej niż y, trzy poprzednie tytuły ale wciąż trzyma fajny poziom y, Wciąż y, jest spoko. Historia opowiada o y, Violet Page która jest taką y, celebrytką, można powiedzieć y, ale dość porywczą z niezbyt fajnym charakterem która I niezbyt po... fajną historią rodzinną. Dokładnie tak która po prostu jest też kolejną zamaskowaną ścisielką działającą w Gotham. Tak tylko że tutaj ona działa tylko i wyłącznie z własnych pobudek prawda tu wielokrotnie w komiksie mhm. się spotykaliśmy jak się jej pytali czy jest tym pomocnym psychopatą czy tym złym psychopatą i ona mówiła że jeszcze nie zdecydowała. Mhm. E... Bardzo fajny jest motyw rodzinny, który się przewija y, z tym, że jej ojciec nie żyje, łamany przez zginął, łamany przez został zamordowany, nie do końca wiadomo co się stało. Mhm. Jej mama ma Alzheimera, a tak. jej brat jest y, o wiele, wiele starszy od niej, więc też niespecjalnie się nią zajmował po utracie ojca. Mhm no powiem tak, że no, sama postać głównej bohaterki jest in, intrygująca, natomiast po, mm, po lekturze tego pierwszego numeru o, i, i to jest cecha y, wspólna wszystkich komiksów z Janka niemal nie do końca wiadomo o, czego się spodziewać po kolejnych numerach, jest tam zarysowany pewien wątek główny, y, który no, ma szansę się fajnie rozwinąć w y, kolejnych numerach, aczkolwiek dla mnie szczerze no, nie porwało to jakoś tak mocno jak Doom Patrol czy Cave Carson e, swoją drogą no, przy, przy czym cały czas po, podkreślam że nie uważam Mother Panic za jakiś szczególnie zły komiks aczkolwiek tutaj jest e... to tu nie jest nic nowego tylko to jest kolejny fajnie napisany komiks i tyle chętnie go w zbiorczym przeczytam nie mam potrzeby kupowania hmm. ze sztuk. no właśnie dla mnie te, troszeczkę brakuje tego szaleństwa które, którym się charakteryzowały poprzednie trzy tytuły e, no Mamy po prostu kolejną historię osadzoną w Gotham z jakąś postacią, która te tam, tam działa. Mamy gościnny występ Batmana na trzech kadrach, tam gdzieś w tym. I mówi hmm. Tak, jakby ty... grał go Tom Hardy po prostu. W, tym, w, tym, w tej backupowej historii się przewija Alfred na dwóch kadrach, więc... No właśnie, bo ta backupowa historia też mi się bardzo podobała. Tak, ona, A... jest, ona jest bardzo fajna, ona jest ciekawa i jestem... Z... Jestem, z... no, Kurczę, no nie, nie wiem do końca. Też mi się... Tak się skończyło jak, jakby tak, to miał tak, być. Tak, bardzo, man, mi się, bardzo mi się skojarzyło to z długim Halloween. Które notabene pierwszy tom jest obecny teraz w kioskach i empikach z wielkiej kolekcji komiksów DC, więc jeśli nie macie to nadrabiaj się. Natomiast Mother Panic tak jest fajnym komiksem, nie urwało niczego. Jej kostium jest też bardzo ciekawy. Tak, tak. Ty... Bardzo fajnie kontrastuje z tym wszystkim, bo jest cały biały. Mhm. Tak, trochę, trochę niespotykana rzecz w Gotham City, żeby ktoś się nie ubierał na czarno-szaro. Ogólnie Tommy Lee Edwards fajnie narysował bardzo, ten, ten, bardzo. ten zeszyt. Ja go znam z jednego z komiksów, oczywiście z imidżu. Naprawdę? Ja. Oczywiście i tam również no, mniej więcej rysunki są na tym samym poziomie, co w tamtym komiksie. Tommy Lee Edwards ma taki fajny, wyrazisty, mocny styl. Kolorystycznie komiks, tak jak wspomniałeś, ba bardzo fajnie wygląda, ten strój głównej bohaterki, ale nie tylko, bo te niektóre sceny e, są takie mm, pokolorowane w ciekawy sposób. Zresztą chyba, chyba to jest taka cecha charakterystyczna wszystkich nie, tytułów z niemal, że one kolorystycznie są również bardzo, bardzo ciekawe. I zawsze jest coś, co... Um... Jakaś scenaria, która odbiera odbiega od normy, jak jest moment w Mother Panic, w którym jedna z postaci wchodzi do pewnego pokoju, on też jest jak z innego wymiaru. Mm -hmm. tak, też bez... bardzo ciekawa rzecz. Tak, no więc co, polecamy? Polecamy, jak, beń... znaczy warto się zapoznać, bo myślę, że nie będziecie żałować, jeśli byście chcieli coś o lasce kopiącej dużo tyłków. Komiks na pewno ma spory potencjał i zawsze jest ciężko po pierwszym zeszycie ocenić do końca, nie? bo mm -hmm. po pierwszym tomie można już coś mniej więcej powiedzieć. Jeśli będzie promocja na Comixology to się nie wahajcie. Jeśli macie od kogo pożyczyć to to pożyczcie mm -hmm. oczywiście. Ja osobiście poczekam na pierwszy tom zbiorczy zakupię i dowiem się. No Ja właśnie mam taką, taki system oceniania po pierwszym numerze, że jeżeli po pierwszym numerze mam chęć kupić od razu wydanie zbiorcze to, to oznacza, że coś mnie zachwyciło. W przypadku Modern Panic jestem raczej ciekaw, co będzie w drugim numerze, niż, niż od razu porywać się na wydanie zbiorcze. Co oznacza, że komiks jest fajny, ale o, nic nie urwał, niczym nie zachwycił i po prostu jestem ciekaw, co będzie dalej. Może wtedy znajdę jakiś powód, żeby sięgnąć po wydanie zbiorcze. Natomiast, natomiast dokończ, do proszę. Znaczy, nie, nie, dokończ ty, bo ja chciałem teraz troszeczkę zmienić. Aha, yy, yy, bo chodziło mi tylko o to, że. Yy, Mother Panik, tak jak mówisz, też dla mnie nie jest. W żaden sposób nie jest nowa historia, to nie jest żadna nowa postać stworzona. Mhm. Znaczy, to jest nowa postać, ale chodzi mi o to, że w żaden sposób nie, nie jest odkrywcza czy innowacyjna. Mhm. Faktycznie mocno leci Huntress i jedyne co mogę powiedzieć dodatkowo to nie zawiodłem się i cieszę się, że żaden z komiksów ukazujący się w Young Animal nie okazał się słaby. Tak, tak, to jest bardzo, bardzo dobre, że, że wszystkie te tytuły są fajne. Natomiast jeszcze tak zmieniając temat, chciałem cię zapytać, czy jesteś na bieżąco z, właśnie z tymi pozostałymi te tytułami? Znaczy Doom Patrol kupuję w zeszytach, Keva Carsona kupuję w zeszytach, Aha. więc raz w miesiącu czytam. Z Shade czekam na wydanie zbiorcze. Dobrze. Bo ja co prawda czekam na wydania zbiorcze wszystkich trzech tych tytułów, ale sięgnąłem sobie po drugie numery i Doom Patrol, i Keva Carsona. A czekam aż mi przyjdzie w ten dobry jest drugi Keva Carsona? No właśnie, chciałem powiedzieć, że zarówno drugi numer Doom Patrol'a, jak i drugi numer Keva Carsona jak najbardziej trzymają poziom pierwszych odsłon, więc jest naprawdę dobrze. Po drugi numer Shade nie sięgnę, po prostu poczekam na wydanie zbiorcze, ale, ale no kurczę, generalnie Yanga Animal mnie zachwyca w chwili obecnej i zarówno Doom Patrol, zarówno Shade, zarówno Cave'a Carsona jak najbardziej w wydaniu zbiorczym sobie wezmę. Tak jak wspominałem ostatnio chyba raczej poczekam na wersje miękkookładkowe, ale zobaczę, bo... No, no tak jak mówiłem, że wyczuwam, że DC to najpierw zapowie w wersji twardookładkowej dopiero za parę miesięcy w miękko-okładkowej. jeszcze pół roku miałem. Nie? nie? Jestem pewien czy wytrzymam te pół roku do, dodatkowe, więc y, tak. No polecamy jak najbardziej te, te, te trzy komiksy nad Mader Panic i jeszcze się zastanówcie. Natomiast y, teraz z listopadowych pozycji wydawnictwa Egmont Comics chciałbym wspomnieć o jednym tytule, którym jest oczywiście Sandman Overtura komiks, na który czekaliśmy 20 lat. No może akurat nie my, ale bardzo dużo osób czekało na niego. No to, to fakt, nie, nie czekałem na niego 20 lat. Tak, ja, ja czekałem na niego tylko ile? 5. Sandman Uvertura warto wspomnieć o tym komiksie też w kontekście tego jak on się ukazywał w Stanach, ponieważ sześcioczęściowa miniseria ukazywała się ponad 2,5 roku. Głównie ze względu na to, że Zarówno Neil Gaiman jak i J. Erich, e, Williams III mieli e, pewne perypetie w trakcie tworzenia tego komiksu. E, Neil Gaiman na przykład stwierdził, że musi przepisać na nowo piąty i szósty zeszyt, ponieważ to nie jest do końca to co chciał pokazać początkowo. E, J. H. Williams e, no, Jeśli wiecie, jak on rysuje, to po prostu e, też rozumiecie, że jego ry rysunki nie powstają maszynowo, tak jak na przykład Stepana Seicza, który potrafi czasnąć pół komiksu dziennie. E, każdy zeszyt rysował po 3 miesiące, czasem więcej. No i pytanie, czy Sandman Ubertura e, dogonił legendę, jaką jest ta e, wspaniała seria, o której już wspominaliśmy niejednokrotnie, że... Chyba jeden, no zdecydowanie jeden z najlepszych amerykańskich komiksów ever, ma całą masę fanów do dzisiaj. No i z Uverturą miałem taki problem, ponieważ DC wcześniej puściło kontynuację Strażników, znaczy prequel Strażników i wyszła z tego no no wyszło to jak wyszło, był jeden fajny tytuł i reszta taka, taka sobie po prostu, Dark Knight, Dark Knight 3 The Master Race jest na razie dla mnie godną kontynuacją dwójki i troszeczkę się obawiałem czy Juan Overtura przypadkiem nie będzie kolejnym odcinaniem od kuponów, no ale okazało się że nie. Też e... trochę inne logo widnieje na dole niż DC prawda. To... Tak tak to jest. No... Aczkolwiek logo Vertigo dla mnie dzisiaj już nic nie gwarantuje. No obecnie tak natomiast e, jeśli chodzi o Watchmenów i Batmana to myślę że odcinanie kuponów mogło się wiązać również z tym że e, Watchmeni mogli też trafić do osób które poznały strażników przez film. No, a Batmana wszyscy znają, nawet jeśli nie czytają komiksów, więc to, to też jest odcinanie kupony. Natomiast Sandman jest. E, no, jest legendą w komiksie uh -huh. i właściwie w komiksie. Tak, tak. O jakieś no, inne, no, ekranizacje inne. na razie nie wychodzą. No i może i dobrze. Na, natomiast e, tutaj ciężko jest odcinać kupony, żeby pozyskać fanów właśnie z serialu, filmu czy z czegokolwiek, no bo czegoś takiego nie było, prawda? Uh -huh. No. Tak, tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, aczkolwiek po prostu dalej wydaje mi się, że wznowienie tego, znaczy wznowienie, wydanie kontynuacji Sandmana e, wiązało się z tym, że nie było pomysłu na Vertigo i dlatego wyciągnięto coś, co było wielkim sukcesem i liczono na powtórkę tego sukcesu. Natomiast już przechodząc do, do samego komiksu Fabularnie mamy tutaj historię osadzoną po przebudzeniu i po nocach nieskończonych Natomiast przed preludiami i nokturnami, czyli tym chronologicznie pierwszym tomem Sandmana I mamy tutaj historię, która jest osadzona w 1915 roku sen z nieskończonych jeszcze taki młodszy i niedoświadczony staje naprzeciw bardzo wielkiemu wyzwaniu i jeżeli polegnie to cały wszechświat ulegnie zniszczeniu, więc zagrożenie jest naprawdę duże. Tutaj o fabule naprawdę ciężko powiedzieć coś konkretnego, żeby, Bez uniknąć, absuccia, no? tak, żeby uniknąć spoilerów. No Sandman jest takim dziełem bardzo charakterystycznym, który opiera się na w wielu postaciach bardzo intrygujących i, i ciekawych, że ten sen, ten sen niekiedy jest po prostu tylko obserwatorem. Natomiast w tym komiksie no, bardzo mocno wysunął się na, na, na pierwszy plan. Dowiadujemy się o nim kilku nowych rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Fajnie całość się wiąże z tą główną serią. Mhm. Aczkolwiek dla mnie jest to bardzo dobry komiks. To Oczywiście, fabularnie jest bardzo dobry, rysunkowo jest fenomenalny, ale jednak to nie jest już ten Sandman, którego się czytało parę lat temu w wydaniach Egmontu. No, no nie, nie czuję po prostu tego, tej, tej takiej magii, która wówczas była obecna przy, przy lekturze poszczególnych odsłon komiksu. Rysunkowo, no, tak jak wspomniałem, J.H. Williams III, no po prostu, to jest magik. Za, no, on zawsze był niesamowity. Absolutnie uwielbiam go za Prometę, absolutnie uwielbiam go za jego ranę w Badger do scenariusza Grega Ruki. No i tutaj... W no Batgar? Batwoman? Bad, oczywiście, racja. No i tutaj, no, on przechodził z samego siebie. No są takie strony, akurat tak jak ta, na której teraz otworzyłem, gdzie mamy... A K zabawa kadrem tak, zawsze jest. Zabawy kadrem. Tutaj mamy kadry, kadry przekręcające się, że musimy również obracać komiks, żeby, żeby go poprawnie przeczytać. Mamy rozkładówki. I A to, to się bardzo rzadko i to, zdarza? I to bardzo, bardzo fajnie narysowane. Są dwie takie w, w komiksie. Jest również cała masa dodatków na samym końcu. Ciekawych to są głównie wywiady z twórcami. Oraz takie ciekawostki, na przykład jak powstały kolory, jak powstawały okładki do poszczególnych numerów. Generalnie dodatków jest sporo, bodajże 40, tak, 40 stron dodatków. No i komiks na pewno jest warty kupienia, aczkolwiek trzeba, moim zdaniem, trzeba po prostu uważać na to, że możecie się troszeczkę rozczarować, jeśli będziecie święcie przekonani, że uvertura jest na dokładnie tym samym poziomie co najlepsze osłony Sanmana Moim zdaniem nie jest, ale to wciąż jest bardzo, bardzo dobry komiks. Jak najbardziej wart polecenia. Cena okładkowa 89,99, więc można go spokojnie dostać. Myślę, że i za 7 dyszech. Warto, mimo wszystko warto. Tylko też um, ja, ja część uwertury czytałem po angielsku w zeszłych. Mm -hmm. e Myślę, że warto zaznaczyć, że nie ma sensu czytać ouvertury, jeśli nie znacie Sandmana. O, tak, tak, zdecydowanie. Nie, nie. jako samodzielna historia y, kompletna. No dużo, dużo traci tak, zdecydowanie. Więc najpierw Sandman, a później Ubertura. Mm -hmm. Tak. No to teraz może ty. <głos> Dobra, teraz ja. Ja przejdę e, w sumie też do komiksu napisanego przez Brytyjczyka i. Tym razem narysowanego przez Brytyjczyka wydanego w Polsce przez Studio Lane, już chyba ciężko dostępnego, prawda? Zapewne, jak, jak wszystkie komiksy Studio Lane. E, chodzi mi o Balladę o Halo Jones autorstwa Alana Mura z 2000 AD, tak jak mówiłem, wydawnictwo Lane. W Polsce cena okładkowa to było 69,90 e, Nie mam pojęcia czy jest dostępny, komiksy ze Studio Lane miały tendencję do znikania z rynku całkowicie. To ty opowiedz o komiksie, a ja sprawdzę na szybko. Dobra. Komiks jest reklamowany jako niezwykła, antywojenna space opera od mistrza komiksu Alana Mura. To są dobre czasy Alana Mura, kiedy pisał naprawdę niesamowite historie, nie to, co teraz w awatarze. I świetnie mi się go czytało. Ten klimat 2000 AD jest tak... Specyficzny jest tak mocny jest tak ekstremalnie brytyjski, co też e, widać, powiedzmy, po amerykańskich a brytyjskich książkach, że zupełnie inaczej jest konstruowana historia. Mm, opowiada o młodej dziewczynie, która mieszka na, e, w okręgu e, na, na ziemi i o, wyprzedana. No i bardzo dobrze. E, w okręgu na ziemi i bardzo stara się stamtąd wyrwać. To jest już odległa przyszłość i to co jest najfajniejsze dla mnie w tej odległej przyszłości to jest to piękne słowotwórstwo, z którego 2000 AD bardzo słynie. No, I... Zresztą cały Alan Moore no, Alan jest... Moore ogólnie ze słowotwórstwa faktycznie słynie. Tak, e... czytałeś już pewnie Miraclemana. Tak. I tam również te słowa, które się pojawiają no ja naprawdę współczuję, tłumaczą. No dlatego właśnie chciałem powiedzieć, że e, słowa uznania dla Damiana Pietrzaka i Jacka Więckowskiego za e, tłumaczenie balady o Halo Jones. E, dlatego, że w tłumaczeniu tych wszystkich m, nas, takich jak były sekty, e, tutaj nazywające się rytmiarze, mhm. e, też trzeba jakoś wy, wyjść z takim słowem, nie mówiąc o tym, że m, Halo spotyka pewną istotę, która jest jakby kolektywnym umysłem i ona tą ona pisze na komputerze ta istota i na przykład jak mówi, żeby zaufać jej, to pisze trust we zamiast trust us. Mhm. więc to też jest kolejna taka zabawa językiem charakterystyczna dla mura i na pewno duże wyzwanie dla tłumaczy. Chociaż chyba największym wyzwaniem dla tłumaczy jest tłumaczenie tych wszystkich e, imion, dowcipów z Asterixa. To po prostu nie wyobrażam sobie ile to trzeba poświęcić czasu, żeby to zrobić. Wracając do Halo Jones. E, Historię zilustrował Ian Gibson, e, też weteran 2000 AD. Zilustrował to w piękny sposób e, najbardziej tutaj, jeśli chodzi o Wygląd historii mam skojarzenia z Rogue Trooperem. Hmm. Czyli innym tytułem z 2000 czy AD. z innym tytułem z 2000 AD. Nawet zbroje, w których. Czy tam mundury, które noszą żołnierze <coughs> pojawiający się w baladzie o Halo Jones, te garnki też. A znaczy, te garnki przypominają Rogue Troopera, który przypomina garnki, które wojska brytyjskie nosiły w czasie wojny. Przypadek nie sądzę. Natomiast e, cała historia faktycznie. Pokazuje jakby marzenia młodej dziewczyny, które zderzają się z ciężką rzeczywistością przyszłości i brutalnością tego świata. I ostatecznie, czy kończy się dobrze, to przeczytajcie sami, bo komiks jest naprawdę wart lektury. Jeśli tylko gdzieś wam się uda kupić używany, bądź może biblioteki mają komiksy studialy? O, nie wiem. Biblioteka. Śląska nie ma. No właśnie Śląska nie ma, ale może to się zmieniło ostatnio? Tak czy siak. E, jeśli chcecie przeczytać naprawdę dobry komiks e, science fiction, w którym nie ma tylko laserów, piu, piu, nie wiadomo co, latania, Battlestar Galactica. Z całym szacunkiem dla fanów Battlestar Galactica. E, Na przykład e, do mnie. No. <laughs> e, no. Sięgnijcie po ten komiks, bo pokazuje bardzo ciekawą wizję przyszłości bardzo ciekawy socjologicznie jest, bo jest cudownie skonstruowane społeczeństwo i napięcia dziejące się w tym społeczeństwie. Wszystko w najdrobniejszych szczegółach, od tego, że jest opowiedziane, z czego na jakiejś planecie robi się alkohol, który się nazywa kocia krew i podobno nie jest taki zły, jak nazwa wskazuje bardzo, bardzo Zresztą otworzyłeś akurat na tej stronie, gdzie kocia krew Właśnie, jest, zauwa jest na Właśnie to, ale... się zauważyłem. Tak. Świetna sprawa. No taki dla mnie komiksowy. Łowca androidów jeśli chodzi o klimat. Akurat androidy to, o czy nie, pojawia się jeden bardzo ważny robot. Zwroty akcji takiej jak dawno nie widziałem we współczesnym komiksie. W współczesnym komiksie tego typu w Space Operze. Że nie spodziewasz się niektórych rzeczy. Bo teraz no, wszystko jest trochę na jedno kopyto pisane, nie uważasz? Mhm, tak. No, aczkolwiek. To znaczy wiadomo, nie wszystko, ale tak. bardzo dużo komiksów jest przewidywalnych tak do bólu. Mhm, jak, jak, choć, jak choćby Mader panic tam nie było nic, czego się nie spodziewasz. No tak, ale to nie jest y, Space Opera. Y, aczkolwiek tak, tak. Ale, tak oczywiście. Ro rozumiem, do, do czego dążysz i, i tak, i, i jak najbardziej się zgadzam obecnie większość. Nie wszystkie, ale, ale bardzo dużo komiksów science fiction ma tak naprawdę bardzo dużo ze sobą wspólnego. Zresztą na, nawet chyba nieraz nie wspominaliśmy, że tam mówiąc o jakimś komiksie ma się skojarzenia z jakimś innym. Tak jak w, chyba w zeszłym, od, w zeszłym odcinku wspomniałem o um, Sargeon X że bardzo mi się kojarzył z Lazarusem i po drugim numerze dalej mi się kojarzy, więc no to, to, to, są, to są właśnie tytuły z science fiction bardzo, bardzo mocno osadzone. Natomiast jeśli chodzi o e, baladę o Halo Jones to mam do ciebie takie pytanie. Mhm. Jak jakość wydania? Ja jestem bardzo zadowolony po tym jak kupiłem um, pierwsze wydanie ABC Warriors. Słynne, to mm -hmm. z tego nie byłem specjalnie zadowolony, natomiast później ze studiem i nie miałem żadnych problemów. Yy, balada o Halo Jones jest, jest ok, tam pa parę stron było yy, trochę pofalowanych powiedzmy, ale to już tam przy dodatkach jakby sobie koniec otworzył. A okay. właśnie w dodatkach jest jeden pin-up i okładki progów yy, z 2000 AD. O tu przy zapowiedzi Sticklebacka jest, jest tak pochwalona, Ale ogólnie nie, nie mam co narzekać ja, jakość, studia ale jeśli chodzi o dobór e, papieru, twarde okładki i cenę, która uważam, że jest adekwatna do tego, za co płacimy. Jak tak. najbardziej w porządku. Tak, tak jest to dość, dość gruby komiks. Nie jest to tak, taka... Hmm. Właśnie nie wydaje się taki gruby, prawda? Ale jednak przez ten e, format bardziej europejski e, ma więcej zawartości niż się wydaje tak naprawdę. No tak, tak. Nie, bo chciałem porównać to na przykład do tego komiksu Studia Lane, który najbardziej mi się tak, tak nasuwa teraz, czyli do S sędziego Dreda, który jest w tym samym formacie, a jest wizualnie dwa razy cieńszy, a tak naprawdę jest trzy razy cieńszy, jeśli chodzi o ilość stron. Mhm. Więc tutaj te, te Halo Jones faktycznie w tej cenie no to jest komiks czarno-biały, o tym też trzeba wspomnieć. No w, tym, w tej cenie bardzo fajna, solidnie wydana pozycja. No, jeżeli byłby jakiś dodruk w przyszłości, to się zaopatrzcie, jak nie to spróbujcie znaleźć... Może ktoś używany będzie sprzedawał. No myślę, że na pewno, ale skoro nakład się wyprzedał, to wyczuwam tutaj spekulanckie ceny, <głos> więc <głos> rozejrzyjcie się. komiksowi. Tak, rozejrzyjcie się, może, może akurat coś, coś w dobrej cenie się wam rzuci w oczy. A jeśli ktoś z waszych znajomych ma i nie forsował wam tego komiksu, żebyście go czytali, to... To powinniście sami poprosić o to, bo jest na, naprawdę świetnym komiksem, e, świetnie się bawiłem i no wciągnął mnie. Tak jak to coraz rzadziej się zdarza e, w komiksach science fiction, to w przypadku Halo Jones jak najbardziej polecam. No i fajnie. To co, przejdźmy może do e, takiego... Głównego tematu naszego odcinka dzisiejszego, czyli tak. do, do kolejnej rzeczy, do, za którą się zabieraliśmy, zabieraliśmy i zabrać nie umiemy. Właściwie od powstania naszego podcastu mieliśmy to na naszej słynnej liście tematów głównych podcastów, który kiedyś zrobimy. Tak, i, ale to jest chyba już ostatnia pozycja z tej, z tej listy. Tak, chyba się, tak. Nam w tajemnicy to... wam powiemy, że ta lista tak naprawdę nigdy fizycznie nie istniała, tylko o nich rozmawialiśmy <śmiech> zawsze, ale parę, parę rzeczy z tego już, już wykorzystaliśmy. Tak. Jeszcze <śmiech> chyba jedna rzecz. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o bohaterach, którzy powinni zostać wykorzystani? To źle zabrzmiało. E, ale, ale, ale, ale, ale tak, kojar kojarzę. O... No to jeszcze chcieliśmy chyba zrobić o... Y... Jak się mówi po polsku vilan, bo nie chcę mówić... Wilan". Złoczyńca. Złoczyńca, właśnie. E, o złoczyńcach, którzy powinni dostać jakieś nowsze... To... Na nowsze historie, albo zostać ponownie wykorzystane. No i tym się może zajmiemy następnym razem. Jest to albo, dobry pomysł. Albo kiedyś tam w przyszłości, natomiast dzisiaj przejdziemy do webkomiksów, e, Czyli właśnie do mm, komiksów internetowych, które czytamy, czytaliśmy e, i jak najbardziej polecamy. M może tylko byśmy zaczęli od e, ogólnie zauważyć, jak się webkomiksy zmieniły na e, przestrzeni lat. Bo kiedyś to były po prostu umieszczane, była witryna i na niej sobie czytałeś, mhm. e, teraz masz już znacznie więcej, Ma, masz komiksy publikowane stricte na Facebooku, o których zresztą o jednym ty będziesz mówił, mhm. e, masz na, e, nigdy nie mogę tego wymówić dobrze, tumbrze. Tumblr. Tumblr. tumblr, no tak. E, masz na Instagramie komiksy jak najbardziej. A... Na, na dewiantarcie też się pojawiają. Dokładnie. I też, e, co dla mnie było e, trochę specyficzne w e, tym roku zwycięzca Instara za najlepszy Web Komiks. To było bandet. Mhm. I bandet. Problem znaczy problem. E, to, co mnie zaskoczyło, to nie jest darmowy komiks. To jest komiks wydawany przez Comixology tylko cyfrowo. Mhm. I po, się... po dolarze jest jeden numer i jakby nie patrzeć jest to webcomiks. Tak, ale... ale już odbiega od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, że po prostu były to komiksy darmowe, prawda? Mm -hmm. Często się oczywiście zdarzało, że mnóstwo webkomiksów prędzej czy później lądowało na papierze, bo no nie oszukujmy się, wydanie ich było bezpieczne, jak widzisz kogoś, kto ma ileś tam tysięcy odsłon strony, a dobra, wydam ci to, nie? Mm -hmm. Tylko o... No przeszło to na trochę inny poziom, nie? Tak, zdecydowanie. No zresztą parę tych tytułów, o których wspomnę, wspomnimy, ukazywało się później na papierze. I z tego co zauważyłem z tej naszej tutaj rozpiski, to ty się skupiłeś na komiksach w większości zagranicznych. Ja mam wypisane tylko, tylko polskie. To co, to na zmianę będziemy jechać. Może Jak najbardziej. Zaczniesz. E, Okej, okay. ja zacznę od komiksu, który odkryłem w czerwcu tego roku. Nazywa się Scarry i pisane S-C-U-R-R-Y. Komiks opowiada o przygodach myszy. Jednej myszy mm -hmm. o, oraz całej kolonii, w której ta mysz żyje. Pokazywałem Ci dzisiaj. Zresztą, oczywiście, każdy z komiksów, o którym dzisiaj mówimy, zostanie przez nas udostępniony na Facebooku, żeby było wiadomo, o czym mm -hmm. mówiliśmy. Pokazywałem Ci dzisiaj, bo nie, nie czytałeś wcześniej, nie, Scary. Nie, nie, nie, no. Pokazywałem Ci dzisiaj, jak jest narysowany, i to jest bardzo, wow. <laughs> bardzo ładnie zilustrowana e, historia. Tobie się skojarzyła od razu z Myślą Strażą. Tak. Zresztą, tak. chyba jak każdy komiks, w którym jest mysz, która nie wygląda jak mysz Kamiki, mhm. e, może się kojarzyć z Myślą Strażą. Nie do końca wiadomo, yy, znaczy nie wszystko jest wiadome o świecie, w którym to się dzieje, ponieważ te myszy mieszkają w kolonii i trochę jak w klimatach to jest takie post postapo z myszami można powiedzieć, bo mm -hmm. istnieje kolonia myszy i oni mają swoich zwiadowców, których wysyłają, żeby znaleźli jedzenie, bo już nigdzie nie ma jedzenia. Mm -hmm. No i oczywiście walczą z znaczy pojawiają się koty, przed którymi trzeba uciec, jak to w komiksie z myszami musi się prędzej czy później stać. Mm. Wychodzi na to, że ludzi już nie ma, ale nie do końca jest to pewne. Myszy też, stare, e, też rozważają, czy nie przenieść się do miasta, bo może w mieście są ludzie, ale żadna z myszy jeszcze nie wróciła z miasta i część myszy uważa, że nie wróciła, bo po co ma wracać tutaj, skoro w mieście ma wszystko, czego potrzeba. Bardzo ciekawie jest napisana. E, intryga jest pięknie zilustrowana. E, na dzień dzisiejszy jest 80 wpisów na stronie, z czego może pięć to tak naprawdę są całe plansze ilustrujące, znaczy całe plansze na przykład przedstawiające wszystkie myszy stojące i jakiś ich opis mhm. i warto się z tym zapoznać. Oprócz tego, że historia jest naprawdę wciągająca, jest pięknie zilustrowana, to jest to w pewien sposób coś świeżego dla, znaczy może mysie podejście do Walking Dead czasami, <śmiech> jeśli, o to, jeśli o to chodzi. Właśnie fajnie ujęty klimat post-apo, które powoli... Powoli staje się wyeksploatowane obecnie w komiksach, moim zdaniem. Mhm. Ujęte właśnie w fajny, taki zwierzęcy sposób. E, oczywiście e, są dodane cechy ludzkie do tych zwierząt, które się pojawiają. E, bardzo fajna, fajna sprawa i widziałem, że e, autor na kickstarterze zebrał pieniądze na wydanie pierwszej historii w tomie. Czyli wydawnictwo Niezależne. Tak jak najbardziej. No Własnym sumtem pewnie. No i bardzo fajnie. No Tak jak wspomniałem wspomniałeś widziałem tam parę stron i graficznie mm. po prostu. Aha, jeszcze tylko powiem e... mm. ważną rzecz dla mnie w komiksach Nie ma jakichś wielkich opóźnień. Komiks e... do... ukaz... zaczął się dopiero w styczniu 2016. Więc można powiedzieć że jest to ciągle świeża rzecz. No i skoro 80 wpisów to tempo jest naprawdę bardzo bardzo dobre. No ja z kolei chciałem powiedzieć o komiksie, o którym już wspominałem na łamach tego podcastu. Dla mnie zdecydowany numer jeden wśród polskich webkomiksów, czyli Kij w dupie. Konrada Kokońskiego, twórcy między innymi Kwarcowego Paciorka, czy Wiśni. I znowu nie jestem pewien, czy komiks Wiśnia się nazywał Wiśnia, ale... Nazwijmy go Wiśnia. Nazwijmy go Wiśnia Kij w dupie, czyli opowieść o Badylu, który... Przez przypadek staje się właścicielem pewnego dość obskurnego baru. No ale otwiera interes i z czasem okazuje się, że po prostu w tym barze jest przejście między wymiarami i zaczynają mu się pojawiać bardzo dziwne osobniki. W tym barze jest to bardzo zabawny webkomiks, który ukazuje się do, do dzisiaj wyszło sprawdziłem sobie 394 paski. Komiks nie tylko ukazuje się internetowo, ale także już wychodzi w wydaniach papierowych bodajże. Dwa już są, a trzeci w planach lub też już został wydany. Nie jestem nie jestem prawdę mówiąc pewien, ponieważ śledzę sobie ten, ten komiks tylko internetowo. Trzy odcinki tygodniowo. Rysunkowo bardzo, bardzo fajnie. Konrad Kokoński ma taki bardzo wyrazisty, fajny styl i talent do budowania stosunkowo prostych, ale jednocześnie bardzo ciekawych postaci. Praktycznie całość obsady te, tego webcomicu, o, o którym ciężko się mówi wymieniając jego tytuł, bo zdanie całość obsady kija w dupie brzmi, brzmi tak dość, do, do, dość zabawnie, ale, no, no, ale no, taki jest tytuł. Webcomics jest wciąż bardzo świeży. Pomimo tego, że już się ukazało prawda, prawie 400 pasków, ta historia jest wciągająca cały czas. Jest, jest to też przede wszystkim jedna historia, co prawda podzielona na rozdziały, ale one są kolejne rozdziały są naturalną konsekwencją poprzednich. Cały czas fajnie się to czyta rysunkowo, tak jak wspomniałem. Super. Dużo, dużo dobrego humoru, fajnych postaci jak najbardziej polecam, zarówno w wersji e, zwykłej internetowej jak i, jak i papierowej. E, te wydania zbiorcze, papierowe to bodajże wydawnictwo Gindie w, w, wydaje. E, pierwszy to miałem, fajnie, fajnie, fajnie został wydany. no Dla mnie zdecydowany numer jeden polskiego web komiksu i oby tak dalej. Następny komiks, o którym ja chciałem powiedzieć, to jest też no, no, komiks Legenda, czyli The Unspeakable Vault of Doom, e, nazywany skrótowo Uwodem. E, jest to komiks e, francuskiego twórcy François Loneta, który wychodzi od zawsze, w sensie od 2003 roku niezmiennie. Czyli no jak coś 13 lat wychodzi w internecie, to... Dobra, Garfield dalej wychodzi, ale to i, i tak jest niezły wynik. Komiks yy, ukazuje postacie z mitów Ktulu yy, stworzonych przez Lovecrafta w ich jakby codziennym życiu, więc yy, pojawi się tu zarówno Ktulu, Nyrlatotep, inni przedwieczni, Starzy Bogowie, etc. etc. I jest to niezmiennie przez te 13 lat zabawny komiks. I cieszy mnie to, że twórca korzysta z tego komiksu również jako to... I jest to również komentarz do tego, co się obecnie dzieje. Bo był jeden komiks, w którym się okazało, że Nerla, Tote, Bigtulu tak naprawdę stworzyli Pokémon Go i ściągali ludzi do morza, żeby ich zjeść. E, więc no wspaniała rzecz, zwłaszcza jeśli lubicie e, całą tą mitologię. Wszystkie te postaci na pewno się e, w tym odnajdziecie. Jestem prawie przekonany, że wiele z, wielu z was e, zna ten komiks. Ale tylko czytałeś, prawda? Tak, tak. Ale nie jestem już od dłuższego czasu na bieżąco. No to masz sporo do nadrobienia w takim no, razie. Jest chyba 530 e, wpisów. No to jest niestety jeden z tych tytułów, które mi odpadły z powodu braku czasu. Bo ten, tak jak wspomniałem, czytałem bardzo dużo łebkomiksów, a teraz to jest parę sztuk i mm -hmm. niestety ten tytuł był jedną z ofiar, ale, ale tak, znam i również uważam, że bardzo, faj, bardzo fajna historia. I bardzo charakterystyczny styl rysowania, który doprowadził w końcu twórcę do tego, że Zilustrował wersję manczkina gry karcianej, właśnie o uh -huh. Bardzo fajna sprawa, więc to też zachęcamy. Natomiast kolejny komiks, o którym ja chciałem wspomnieć, również bardzo znany tytuł swego czasu, bił chyba wszelkie rekordy popularności, mianowicie chodzi mi o COPS czyli komiks o polskich superboaterach, początkowo autorstwa Katera i Arsena, obecnie tylko tego pierwszego. I komiks ukazuje się do dziś, chociaż bardzo nieregularnie ze względu na to, że autor jest przede wszystkim mężem ojcem i pracuje na utrzymanie rodziny, a ten komiks robi tak w wolnych chwilach, których ma niestety mało. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że Kops doczekało się już kilkunastu sezonów pełnych, ten ostatni jest jeszcze niezakończony, ale wszystko zmierza ku temu, żeby również i on dobiegł końca. Kops dał nam też człowieka betona. Tak, Kops właśnie dał nam człowieka betona i całą masę innych również zabawnych postaci. Ta Kapitan całą... Polska był cudowny. Tak, ja uwielbiałem kapitana zajebistość i jego moc, którą była aura zajebistości, mianowicie szedł i wygrywał. To, to, to, było, to było rewelacyjne. No, Kops miał szansę być takim projektem, który po prostu mm, no były plany wielkie na gry komputerowe, były plany na serial animowany. Niestety właśnie no rzeczywistość okazała się do, trudniejsza niż, niż można było się spodziewać. Obecnie kopsy, tak jak wspomniałem, wychodzi nieregularnie, ale dalej moim zdaniem trzyma poziom. Graficznie ewoluował przez te wszystkie lata. Humor, humor może... No jakby to powiedzieć, humor się zmienił przy, przez, przez e, odejście Arsena, troszeczkę w, widać to na, na łamach poszczególnych sezonów, że początkowo ten humor był troszeczkę inny. Dla mnie dalej pomimo tych, tych wszystkich zmian jest to fajny komiks, graficznie, graficznie mi się podoba. Wciąż, wciąż są tam takie momenty w których po prostu człowiek ogląda odcinek i później re rechocze przez kilkanaście długich minut więc jeżeli w jakimś momencie opuściliście kopsa to jednak dajcie mu dru drugą szansę ponieważ to jest naprawdę fajna, fajna pozycja no i cieszę się, że pomimo tych wszystkich problemów twór twórcy on wciąż jednak się stara doprowadzić ten, ten projekt prowadzić ten projekt dalej, ponieważ no, było wiele takich przypadków, gdy po prostu e, z różnych powodów e, tytuły upadały i zresztą nawet wspomnę o takich, takich przypadkach, no, ale kops trwa dalej i dalej jest po prostu fajną, fajną zabawną historią, więc również jak najbardziej polecam. On wyszedł jakoś na papierze, nie? Tak, tak. Były dwa komiksy papierowe z kopsa. Jeden to był e, m, Katera i Arsena. Gdy trochę, przerobione, trochę przerobiony pierwszy sezon bodajże te, tego komiksu. I była jeszcze, to się nazywało bodajże Ultimate Cops albo coś w ten desen, gdzie inni twórcy wzięli postacie i stworzyli taką bardziej, można powiedzieć, realistyczną wersję Copsa. No, ja rozumiem. T taki Elseworld można powiedzieć, ale też, też to wyszło na papierze i tak miałem oba te komiksy. No, były były jak najbardziej fajne podobno trwają prace nad tym żeby drugi tom w końcu w końcu ujrzał światło dzienne no, ale tak jak wspomnieliśmy to, to się bardzo bardzo powoli posuwa do przodu i nie wiadomo kiedy kiedy nastąpi finał prac ale liczmy na to że się w końcu uda. Mm -hmm. um... Teraz dla odmiany ja powiem o komiksie polskim uh -huh. i chcę powiedzieć o cieniach lasu. Nie wiem czy zapoznałeś się czy tak, tak zapoznałeś tak. się. Cienie lasu autorstwa Agnieszki Szymańskiej ukazują się od, 20, od grudnia 2015 roku. Obecnie jest 170 wpisów czyli też bardzo regularnie komiks wychodzi. I co można o nim powiedzieć. Znaczy tak przeczytam tak jak jest reklamowany. Bo, bo to, to jest. Naj... W sumie to dobrze opisuje całość no, komiksu. E, opowiada o historii kilku żywych i nieumarłych osobników zamieszkujących tereny Polski na początku XX wieku. Komiks jest w klimacie romantycznego dreszczowca z nutką humoru oraz e, zapasem pytań i zagadek. Co do samego komiksu. Rysunki są poprawne. Mm -hmm. I Znaczy, historia ogólnie mi się podoba je, je, jest ciekawa na tyle, że zaglądam i, i sprawdzam sobie ten komiks, co jakiś czas i nadrabiam te, których nie czytałem. Natomiast rysunki wydają mi się troszkę... Hmm. Zastanawiam się jak to ująć. Bo nie, nie są brzydkie, tylko chodzi o to, że są monotonne. Często ta sama stylistyka. Znaczy, boże ta sama tego mówię o tym samym. E, wygląda, jakby wszystko działo się w jednym pomieszczeniu. E, nawet Aha. ten las wygląda tak samo. Często dla mnie zbyt podobnie. Mhm. E, I jedyne, co e, chciałbym pani Agnieszce zasugerować, to mm, trochę więcej e, pracy nad umieszczaniem e, liter w dymkach. Bo czasem są mocno przesunięte, czasem wychodzą poza e, krawędź i wchodzą już na listwę dolną. A oprócz tego, no to kibicuję. Gratuluję samo zaparcia, bo utrzymać przez. No zaraz będzie rok, nie? Mm -hmm. Utrzymać przez rok komiks internetowy wydawany regularnie to jest wyczyn. I historia mi się podoba, jest ciekawa. Natomiast tylko to, co mówiłem o tych dymkach, chciałbym, żeby były lepiej wypełnione. Mm -hmm. Znaczy, wiesz, ja, ja ci powiem tak, że mm, web komiksy dla mnie. Mm, jakby to powiedzieć no wiesz, w większości są to projekty rysowane przez jednak nie oszukujmy się, amatorów, tak wiesz, po godzinach. Nie, oczywi oczywiście, że to, to, to, tak, to jak nie, najbardziej nie, rozumiem. Nie, nie wymagam od tego, żeby każdy webcomiks wyglądał jak Skary, które wygląda po prostu rewelacyjnie. Dlatego też... E... Znaczy wiesz, Skary jest rysowane przez gościa, który ilustruje książki do Warhammera, więc e... więc nie jest to on żyje z rysowania. Tak, tak, to to, to, jest to czy... też jest inaczej. Tak, nie, nie jest to człowiek przypad ale w każdym razie chodzi mi o to, że w przypadku webkomiksów ja do rysunków podchodzę bardzo, bardzo na luzie i tam, jeżeli historia jest fajna, a cienie lasu mają fajną historię, to jestem w stanie naprawdę dużo przełknąć pod kątem rysunkowym. Zwłaszcza tutaj odwołam się do przykładu kolejnego webkomiksu, który chciałem polecić, czyli do Hellkomiksu, który jest rysowany po prostu, no, jakby to powiedzieć... Pro, no powiem wprost po prostu wygląda to jak takie wiesz, że ktoś jakiś licealista wziął kartkę długopis i sobie po prostu rysował zeskanował i wrzucił w internet ja pewnie rysowałby i tak ładnie ode mnie. no ten. Zdecydowanie. Dzięki że... no, co, co tu dużo nie no helicomis <laughs> graficznie po prostu jest słaby i ja się nie zawaham tego, tego powiedzieć ale historia mm, o, opowiadająca o zmęczonym swoją egzystencją monotonną Lucyferze i jego bardzo dziwnych pomocnikach, którzy koniec końców doprowadzają do tego, że piekło wygląda zupełnie inaczej niż, niż sobie możemy to wyobrażać. Jest to historia bardzo wciąg wciągająca ze względu na to, że postacie są fajne humor jest bardzo fajny. 132 epizody już się ukazały, autorem jest Dariusz, Dariusz Błachewicz no i ja temu ty tytułowi dalej kibicuję jak najbardziej nie, nie, nie obraziłbym się gdyby ukazał się drukiem jest to, taki, to nie są takie typowe paski to są paski pionowe które się składają z różnych ilości kadrów czasem jest 5, czasem jest ich 8, czasem jest tego naprawdę dużo postacie są tak jak wspomniałem bardzo wyraziste no generalnie właśnie to jest taki ty typ tego internetowego komiksu który ja lubię najbardziej że po prostu wiesz mogę wejść raz na kilka dni zobaczyć ten jeden nowy pasek pośmiać się no i po prostu przejść dalej do, do innych, mm -hmm. innych rzeczy. Hell się sprawdza znakomicie pod, pod jako taki rozweselarz. No i no, czego, czego chcieć więcej. Ja, ja po prostu uważam, że co prawda no, graficznie nie wygląda to jakoś szczególnie dobrze, ale cała reszta sprawdza się znakomicie. Zresztą był też kiedyś taki komiks internetowy. Bardzo ubolewam nad tym, że on się zakończył. On się najpierw nazywał Antitlet Comics a później to się zmieniło na FAK, tylko że między C i K był wykrzyknik, więc nie jestem do końca pewien jak, jak, to, jak to przeczytać poprawnie, wykrzyknik. nazywałem go fiucikiem, ale to tam nieważne, chodzi o to, że on był rysowany początkowo w pańcie. I to mm -hmm. były kwadraty i kółka rozmawiające ze sobą, ale ponieważ humor tam był tak fajny, że kompletnie mi to nie przeszkadzało. Więc no, po prostu można zrobić naprawdę fajny fajny internetowy komiks, rysując nawet w paincie. Więc... No, historia jest w stanie wszystko wybronić, chciałem tylko wrócić na moment do tych cieni lasu, żeby nie wyszło, że ja powiedziałem, że ten komiks ma jakąś tragiczną warstwę graficzną, mm. bo nie uważam, że tak jest. Mm -hmm. Po prostu uważam, że y, pani Agnieszka ma y, bardzo duży potencjał. I bardzo czekam na to, jak się ten komiks rozwinie, bo jak porównasz plansze pierwsze do mm -hmm. plansz, które są obecnie, to już i tak widać różnicę. No i bardzo. Więc y, zapomniałem tylko powiedzieć, że ja od siebie polecam ten komiks i warto zajrzeć. No, też tak. No to możesz mówić o kolejnym. I tu powiem o dość specyficznym tytule, już wracamy na rynek amerykański. Właśnie nie tytule, bo to jest jeden komiks nominowany do Eisnera w tym roku. Nazywa się Lighten Up. Stworzony przez Ronalda Wimbrea. Wimberliego. <ścoughs> Ronalda Wimberliego. Przez tych trzech panów? Tak, tak, tak, tak. tak, tak. Przez jednego pana, e, Ronalda e, Wimberleya, e, twórcy Prince of Cats, tak. który na początku był wydany w Vertigo, ale teraz chyba w image będzie. Tak jest. Przedrukowany, tak? Tak jest. E, tak szybko wspomnimy no. te Prince of Cuts, to jest taka wariacja na temat Roma i Julii. No, która... Roma i Julia, gdzie to. jest rodzina hip-hopowa i rodzina disco, wszystko Dokładnie. dzieje się tak. w kulturze czarnych w Nowym Jorku. Tak, jest to bardzo fajna historia. Tak. I to pięknie jest... zilustrowana, to, to trzeba przyznać, że mhm. on bardzo ładnie rysuje. E, natomiast e, ten Up jest pojedynczą stroną, tak naprawdę już długą stroną, mhm. która opowiada już bardziej o pracy samego autora jako ilustratora i o tym, że w czasie rysowania któregoś z numerów X-Men do jakiejś antologii, gdzie była postać, która jest w połowie w połowie latynoską, w połowie czarnoskórą osobą i edytor poprosił rysownika o to czy może zrobić jej skórę trochę jaśniejszą i no, rysownik, który też zresztą jest czarny, e, nie wiedział trochę jak na to zareagować e, i ostatecznie nic nie zrobił, nie zmienił tego koloru skóry, ale e, i o tym opowiada ten komiks. Trochę o branży, e, puenta całego komiksu jest bardzo fajna, zresztą czytałeś również ten komiks, Aha. więc udostępnimy link do tego na Dnip można przeczytać cały ogólnie polecam wam bardzo portal e, Nib, e, ponieważ e, różni twórcy e, publikują tam <grywki> publikują tam satyryczne e, rysunki, komiksy i tak dalej, bardzo ciekawe e, podejście. I trochę to o czym mówiłem w sprawie Donalda e, Trumpa i protestu Perez'a. Protest mm. Perez'a brzmi jak jakieś wydarzenie historyczne. Um, Widać pracę grafika w, w tym komiksie Lighten Up, bardzo fajne jest to, że w momencie gdy pojawiają się osoby mają zapisane w kodzie kolor skóry naniesiony, bez... często nawet zamiast oczu było nie? w paru momentach, mm. tak jak, jak forma cenzury, że kolor, kolor może bardziej przemawiać niż to kim tak naprawdę jesteś. Bardzo fajne podsumowanie i trochę też y, smutne pokazanie, że już tyle lat spędził w branży, a jeszcze nigdy y, nie trafił w Marvelu na edytora, który nie byłby biały. No Ale, no, ty, ciekawe. Ty, ty, ale też z drugiej strony właśnie to jest, nie, nie, że ten komiks tak wprost sugeruje, że. Rynek... To znaczy to, to, to, to nie, nie, nie sugeruje, że y, ktoś jest y, rasistą nazywając po imionach, mm -hmm. czy wytykając kogoś palcami, ale sugeruje no, problem, który komiksy amerykańskie z tych dużych wydawnic zawsze miały mm -hmm. z utrzymywaniem jednak tego koloru skóry i tak mm -hmm. dalej. Tak, no i graficznie jak wspomniałeś bardzo, bardzo mm, oryginalny, fajny. Mm -hmm. ten, ten... Bardzo mi się styl kojarzy z tym co Harvey Picard e, rysował. Mm -hmm. Tak, tak, tu się muszę z tym zgodzić, bo właśnie dla mnie w tej pracy bardzo fajne było to wykorzystanie tych kodów, kolorów, pomysłowe jak najbardziej, graficznie no, no, no super, jedna plansza dość szybko się czyta, skłania do refleksji no, z pewnością. I nominacja do Enznera w tym roku jednak nie bezpodstawna. Mm -hmm. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o komiksie, który śledzę sobie na Facebooku. Od jakiegoś czasu i znowu polecimy troszkę w politykę, mianowicie jest to patriota Mariusz. Patriota Mariusz, czyli taka satyra skierowana no może nie przeciw, ale to jest po prostu komiks o o tym jak być dobrym Polakiem, tylko że w ujęciu bardzo satyrycznym scenariusz M. Michalski, rysownik A. Walas niestety na Facebooku nie są podane ich pełne imiona no to komiks jest ukazuje się dość nieregularnie w postaci paska liczącego najczęściej 3-4 kadry i dowcipnie komentującego obecne wydarzenia głównym bohaterem jest taki, można powiedzieć, typowy, typowy, w cudzysłowie typowy narodowiec, czyli wielki, łysy kark chodzący w glanach w skórze i wiecznie chcący bić ludzi, ale, ale tak jak mówię, jest to taka fajna, satyryczna historyjka, bardzo mi się podobał na przykład pasek, w którym Mariusz jechał autobusem i siedział. Natomiast przed nim stanęły dwie panie i jedna czytała polską książkę, druga zagraniczną, więc on ustąpił miejsca tej oczywiście, która czytała tą polską książkę. Albo jak dbał o czystość języka polskiego i siedział na czacie internetowym i poprawiał błędy ortograficzne kolegów. I właśnie te, tego typu paski są, są po prostu najsympatyczniejsze. Bardzo fajnie się to ogląda, jeżeli ma się odrobinkę dystansu, oczywiście, jak najbardziej kolejny, kolejny tytuł, który z czystym sumieniem polecam. Ja natomiast przejdę do kolejnego zagranicznego komiksu, który ma bardzo ciekawą historię za sobą. Nazywa się The Last Mechanical Monster jest stworzony przez e, Brian'a Fisa, który stworzył dwie powieści graficzne Mom's Cancer i Whatever Happened to the World of Tomorrow. E, obie były wydane przez Abramsa. M, natomiast cała historia, e, na której bazuje ten komiks, w 1941 e, Dave Fisher e, e, miał serię e, animacji z Supermanem. I w jednym z tych odcinków, cały jest zresztą na YouTube, na kanale Warner Brothers, to też go możemy udostępnić. Superman walczy z konstruktorem wielkich robotów. I oczywiście wygrywa, na końcu wsadza go do więzienia, po czym znika Louis Lane, pisze artykuł klasyczny z lat 40. Superman i w związku z tym, że minęło już sporo czasu, to e, wszystkie te historie trafiły do tego public domain, czyli można je wykorzystywać. Oczywiście Supermana nie można wykorzystywać, bo jest, e, bo na, należy do DC Comics, podobnie jak Lois Lane i wszystkie inne postaci. Natomiast e, Brian Feese wpadł na pomysł, żeby kontynuować tą historię i kiedy w 41 e, trafia do więzienia ten konstruktor maszyn i wychodzi w 2005. Ma 99 lat. Pierwsze co robi to postanawia zbudować znowu robota. I 170 stron, zakończona historia, nominowana do Insnera za najlepszą publikację e, cyfrową. Świetna, świetna sprawa. E, narysowana w bardzo fajnym komiksowym stylu, pokazuje e, parę rzeczy ciekawych. Po pierwsze zderzenie jakby takiego odstępu czasu mmm, jak ktoś siedzi no 60 parę lat e, w więzieniu wy, wy, wychodzi i nie ma pojęcia jak świat funkcjonuje i wszystkie jego roboty były zbudowane na, na świecach, których już się tak naprawdę nie produkuje mm -hmm. i musi ich szukać na ebayu, tylko najpierw musi się dowiedzieć co to jest ebay e, pie, pie, piękna sprawa e, historia, na początku trochę znaczy historia cały czas jest bardzo humorystyczna, ale przybiera taki poważniejszy ton w pewnym momencie, a, więc warto się z tym zapoznać, no, w, w ciągu 170 y, plansz to jesteście spokojnie w ciągu jednego dnia w stanie przeczytać. No, czy ukazało się to drukiem? Nie. Nie. Albo nie znalazłem. Mhm. Dobrze. Natomiast... Za to można sobie wydrukować postać tego robota i złożyć. O, fajnie. Dobrze, no więc ja teraz tak szybciutko przelecę przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć tytułów, ponieważ wszystkie tytuły te łączy to, że są już zakończone lub też zawieszone, więc tak tylko chciałem o nich wspomnieć na zasadzie kiedyś bardzo mi się podobały i są to... Dwa tytuły duetu szymkiewicz łazowski i są to Back City oraz Hell Hotel. Back City na zawsze w moim ba Back sercu. Bug City było po prostu rewelacyjne. Mieliśmy po prostu taką hi historię o mm, mie mieszkańcach trawy, którzy po prostu, było to, całość była utrzymana w takim klimacie kryminału ponieważ to było robakowe, chłopaki nie płaczą jakby, do, do, jak, jakby nie patrzeć. Nie, nie, mieliśmy właśnie te postacie typu Biedron, który był karkiem. karkiem, był e mrówki, które były jaraczami zielska. Tak i patyczak, który próbował być ninja i w ogóle mnóstwo postaci bardzo, bardzo fajnie prowadzonych. Motyl chyba był Alfonsem. Tak, motyl był Alfonsem. E Hel nie o tobie Marcin mówiliśmy, jeśli tego słuchasz. Otóż, no, natomiast Natomiast Hell Hotel te, tego samego duetu to już była opowieść o synu, e, synu Diabła, który postanowił m, przejść na ziemię i żyć jak człowiek po prostu, chociaż nie do końca mu się to udawało. E, przejął hotel i próbował m, kontynuować ten biznes. E, Hell Hotel był dość upiornym miejscem, ale mimo to wielu dzi dziwnych m, gości się tam przewijało. Zarówno Back City, jak i Hell Hotel są tytułami zakończonymi w sposób jak najbardziej satysfakcjonujący. Problem z Back City jest taki, że nie bardzo można... Jest parę takich miejsc, gdzie są te odcinki w formie zbiorczej bodajże In ingmur albo coś takiego ja nie wiem czy to nie jest jakaś platforma po prostu do wrzucania obrazków Aha. no to znalazłem właśnie parę linków prowadzących do, do, do tego typu miejsc natomiast sama strona już nie istnieje w przypadku Hello Hotelu jest zresztą podobnie ale te odcinki można wpisując te tytuły można je znaleźć w internecie i się z nimi zapoznać Barwy Biedy autorstwa Ilony Myszkowskiej i Katarzyny Babis, które no niestety są tytułem zawieszonym i być może kiedyś będzie kontynuowany, ale bardzo fajnie mi się to czytało, dopóki to wychodziło. Komiks został zawieszony w marcu tego roku, kiedy Kici Putek odeszła ze, ze stanowiska rysowniczki. I Ilona Myszkowska informowała, że tam próbuje znaleźć zastępstwo to się nie do końca udało później, e, później były informacje że prawdopodobnie sama będzie kontynuować ry, jako scenarzyska i rysowniczka zarazem no ale póki co komiks dalej się nie ukazuje Niemniej to co, w, to, to co jest dostępne na stronie jest już bardzo fajną historią i też myślę, że jak najbardziej wartą poznania e, taka Taki pie pierwszy komiks polski internetowy, który zdobył naprawdę dużą popularność, czyli Losux, e, to była historia o e, Sfenie, który rozpoczynał naukę w liceum. I to jest kolejny taki tytuł, który rysunkowo się nie szczególnie mocno bronił, ale pod kątem historii i zawartego tam humoru był po prostu rewelacyjny. Zresztą to był komiks, który dał nam kosmicznego bałwana zbudowanego ze, ze smalcu i, i parę innych niemniej oryginalnych postaci. Ten komiks ukazywał się bardzo długo, bardzo regularnie, tam było bodajże 180 epizodów, się, się udało wyprodukować, yy, niestety twórca stracił zapał, odszedł, zastąpił go kto inny, jego odcinki już nie spotkały się z tak, z tak ciepłym przyjęciem i projekt ostatecznie upadł bez jakiegoś konkretnego zakończenia. Ale Los uksa wciąż można znaleźć w internecie i sobie pooglądać te odcinki. No właśnie wczoraj, gdy sobie robiłem research po ten odcinek, to chyba przerobiłem ponownie z 60 czy 70, wrócę do domu i dokończę. Więc pomimo upływu lat, no dalej bawi. mnie, mnie przynajmniej dalej bawi. Mm -hmm. Te postacie są wciąż, wciąż tak samo zabawne. Jest tam taka fajna linia poboczna. LSX Tales i to jest taka parodia sesji RPG i to jest po prostu rewelacyjne, co, co, tam, co tam się dzieje, więc również jak najbardziej polecam. No i jeszcze chciałem wspomnieć o komiksie z kolei, który moim zdaniem rysunkowo się broni fabularnie już tak może nie do końca, ale też warto o nim wspomnieć, to jest Gravelands Gravelands czyli historia o mieszkańcach cmentarza i ich perypetiach. Dla mnie to jest najlepiej narysowany z kolei polski webkomiks. Natomiast fabularnie no jest tak sobie, ale dla rysunków jak najbardziej warto. No i w sumie z tych Webkomiksów, które śledzę bądź śledziłem, to jest, to jest na tyle. Ale mam Prawie. Jest ale jeszcze mamy, jeden. Tak, jest jeszcze jeden. The One. Tak, wybitny komiks którego zawsze mi brakuje i e, zawsze w grudniu zapalamy świeczkę, żeby kiedyś powrócił mm -hmm. i niedługo znowu trzeba będzie zapalić. Tak jest. Pierwszy raz ukazał się w czerwcu 2010 roku i jest to oczywiście wiecznie nieodżałowany Gatters. Sniff, sniff. Sniff, sniff. E, jest komiksem tworzonym przez e, Ryana e, Somera który jest bardzo płodnym twórcą tak naprawdę, bo miał jeszcze dwa inne komiksy. Jedno to było List I Could Do", które opowiadało o jego wyimaginowanym życiu, bo był tam głównym bohaterem. Natomiast drugim komiksem jest Looking For A Group, które też jest parodią takiego klasycznego RPG papierowego z sesji. Bardzo fajne komiksy zresztą, chociaż już ich nie śledzę, bo się pogubiłem w pewnym momencie. Natomiast wracając do Gatersa, który był mistrzowski i przestał się ukazywać w grudniu 2014 roku, był wydawany trzy razy tygodniowo. To tak. był kosmos. Poniedziałek, środa, piątek, później się chyba przerzucili na raz w tygodniu, nie? Mhm. Chyba w środę, tak jak komiksy wychodziły. Komiks opowiadał o branży komiksowej, o postaciach, które, są w tym, które były w komiksach, o postaciach z branży bezpośrednio i wszystko pięknie parodiował. Sommer zawsze pisał, natomiast rysownicy się bardzo często zmieniali, były gościnne występy i co? I był wybitny. Tak, Bo tak. nic tak pięknie, nawet można było olać wszystkie newsy z całego tygodnia, wystarczyło sobie przeczytać Gattersa, żeby wiedzieć co się działo w półświatku komiksowym. No i Gatter zdało nam naprawdę masę genialnych komentarzy pod podstacią epizodu. Zresztą jeden z nich masz na ścianie. Tak to, to jest w ogóle uwielbiam to że udało mi się go wygrać na konkursie. W, znaczy w na konkursie Boże. w konkursie na Facebooku Gatersa i Ryan Sommer napisał że mogę sobie wybrać dowolną planszę i zostanę, zostanie ona do mnie wy, wysłana. Została do mnie wysłana i rzucona przez bramę na mokrą kostkę i myślałem, że pójdę i z rozerwę listonosza na kawałki. Na szczęście nic się nie stało. Bardzo żałuję, że naklejka, która była na kopercie się nie zachowała, bo był tam Ryan Sommer w garniturze i było napisane Ryan Sommer na Jezusa 2012. Okay. Wspaniały <śm> <śm> Wspaniały plakat. Ja mam akurat wtedy, gdy zapowiedziano, że Jeff Lemire i twórca Lostów będą wspólnie tworzyć Legends of Dark Knight z Batmanem. Tak. Zna znajdę tą planszę w sensie pod linkiem i, i ją podeślemy. Ale było mnóstwo pięknych historii w Gatercie. Była wspaniała po tym, jak wszyscy byli oburzeni, że Simon Bias został zieloną latarnią. Tak, to, to był świetny odcinek. Tak samo też mi się bardzo podobał y, odcinek y, podsumowujący y, Zbira bodajże, y, że, że ukazał się jubileuszowy odcinek Zbira i co y, osoby z branży twierdzą. Nie, To, to było w Zbierze. To, to, to, to co ch chodzicie o to, co Alex Ross mówił, że on nie ma czasu na wywiady, bo sam musi ratować tak, biznes tak. komiksy, to, to Eric Campbell sam sobie to narysował. Aha, o, to, to, to, to w topa, to w topa. Natomiast w Gatersie nie, nie wiem czy zbiór się pojawił. Na pewno pojawiło się. Um, Ulubiony przeze mnie jak mały dzieciak siedzi na krawężniku i czyta Spidermana. Idzie Joe Sada i pyta się, ej dzieciaku, lubisz Spidermana? Tak proszę pana, bardzo go lubię. Po dostaję kopa w jajach? Od Kesady i mój Quesada staje i ucieka. Tak, i, ale na pewno w Gatersach ukazał się odcinek o Grancie Morrisonie biegającym potęczy. Tak, tak. I odcinek z Deadpoolem i żelazkiem. I, oh, cała, ha, tak, I cała masa genialnych po prostu komentarzy do, do... Zarówno postaci i sytuacji głupich w komiksach jak i do tego jak, jak infantylna potrafi być amerykańska e, branża komiksowa. E, czasem nabijające się tak naprawdę z jakichś miejsc jak to, że Batman musiał pomóc Green Arrowowi w Seattle po tym jak Green Arrowa z jakiegoś powodu przenieśli w komiksach do Seattle. I patrzył i wszędzie były tylko Starbucks'y i się pytał, w czym ma problem tak naprawdę, że on tu musi z tam przyjeżdżać. Wspaniały komiks. Udostępnijmy link, bo to jest... No możecie sobie przejrzeć tak naprawdę 4 lata, co się działo w branży komiksowej w dość, w dość zabawny sposób. I bardzo żałuję, że już nie ma tego... Tego komiksu nawet pamiętam, że chyba drugi sezon Gatersa był na Kickstarterze uf ufundowany. Mm -hmm. nie? Szczerze, jakby teraz miał się pojawić trzeci sezon Gatersa, też, też bym się dołożył na Kickstarterze. Ja jak najbardziej. No, Gaters to jest taki komiks internetowy, o którym bardzo często wspominamy, pomimo tego, że już dwa lata się nie ukazuje. To my wciąż za nim bardzo, bardzo tęsknimy. No, po prostu był najlepszy. No I sporo tego wyszło, nie? 500? Tak, tak 500, bo, No. 500 tak wydaje mi się że, że było tego 500 wiem że na pewno yy, ga, ga, ta gata... plansza którą mam z czerwca 2012 to jest 305 więc myślę, że 500 mogło być, natomiast y, chciałem powiedzieć o tym, że y, Gaters ukazywało się też drukiem i to w takich bardzo... W omnibusach ba, tak, no. bardzo kwadratowe to było. bardzo boku. konkretnych wydaniach to ciężko naprawdę ująć słowami, jak to wyglądało. Ym, no no tak, no, to, jest, to jest ten tytuł, za którym chyba tęsknimy najbardziej zdecydowanie spośród tych, które już dobiegły końca. Zwłaszcza, że teraz mieliby tyle do pisania. Ło, <laughs> Chociaż z drugiej strony nastały takie czasy, uh -huh, dwa lata minęły nie, od tego jak koniec się skończył, ale nastały takie czasy, że, że teraz po prostu mógłby każdy odcinek Gatersa oburzać wszystkich po prostu. No to też to, to, to prawda. Tam się zdarzały takie, że ludzie byli oburzeni. Nie? Chociaż częściej tak później to się kończyło, że jeszcze bardziej się z nich śmiano niż, uh -huh. niż wcześniej. Tak. No Gaters było, było nieprzejednane, było bardzo odważne. i jeśli nie czytaliście to trochę zazdroszczę, że będziecie mieli możliwość przeczytania go po raz pierwszy tych 500 odcinków jest naprawdę świetną sprawą. Dokładnie tak. Natomiast ten odcinek, ten odcinek który ostatecznie masz na ścianie wywieszony to ja muszę powiedzieć, że no, no jest jeden z moich ulubionych zresztą. No. Wiesz jak to był ciężki wybór, jak ci piszę, wybierz sobie jeden ulubiony, ja mu jest, nie da się. To. <grym> Mogę 300 albo coś w ten deseń. No. Na pewno wy też jeszcze czytacie sobie jakieś webkomiksy, o których nie wspomnieliśmy. My, my wspomnieliśmy tylko o tych, które nam się najbardziej podobają z różnych powodów. I o których nie zapomnieliśmy, bo teraz jak sobie było jeszcze sporo polskich, o których można by powiedzieć, jak chociażby BolliBlock jest. Tak, tak. E, jest paski boli... Ork. No, nie wspomnieliśmy chociażby o wszystkich dokonaniach Jakuba Demskiego. Tak. znaczy, no ja nieprzypadkowo, bo nie, nie jestem jakimś szczególnym fanem jego twórczości. Ja nie czytam. Więc, więc po prostu. Znaczy, no, tego nie czytam, nie że ogólnie nie czytam. Tak, znaczy, no, du dużej ilości psów naraz próbowałem śledzić przez jakiś czas, bo gdy po prostu te, te obrazki pokazywały się wszędzie i chciałem zobaczyć, na czym polega fenomen tego, tego twórcy, i do teraz tak prawdę mówiąc, nie jestem nie jestem pewien dlaczego, dlaczego Jakub Demski jest aż tak popularny, ale to jest moja opinia i dlatego po prostu nie, nie, nie wspomniałem o tym tytule. Dzisiaj no Cartoon, Cartoon Wars jest bardzo fajnym blogiem. Bo jeszcze Buntz był, prawda? O tej takiej kozie, co było zło pisane przez U. Hmm, no mogło być, coś takiego nie, nie, nie pamiętam. O takim metalowcu to było i on miał kozę, która się nazywała Buntz. Polski komiks. Mhm. No mo możliwe, że, że było. Pamiętam też e, taki komiks, e, gdzie... Nie, nie pamiętam tytułu niestety, ale to, to opowiadało o śmierci i takiej emo dziewczynie, która po prostu z nim zamieszkała, bo uznała, że to jest jedyna osoba na świecie, która, która ją rozumie i zaczęli się przyjaźnić w pewnym momencie. No tych, tych tytułów jest naprawdę dużo. Był jeszcze komiks e, anglojęzyczny, który się nazywał Sexy Losers i był mega, mega dziwny. Pamiętam, że jedna laska tam stała na moście i chciała się rzucić w odmęty rzeki, żeby zginąć. I przychodzi facet i mówi, „Ej, jak chcesz się zabić, to chodź ze mną prawie seksu. Ona mówi, co, szalałeś? No on mówi, dobra, to poczekam, aż twoje ciało wypłynie. No I... Jezu. No, i to się regularnie ukazywało i pewnie, <laughs> było bardzo dziwnym komiksem i pewnie miało, miało du, dużą rzeszę fanów też jeszcze mi się kojarzy bo w ogóle pamiętam swego czasu wszystkie komiksy internetowe miały obowiązkowo, obowiązkowe klikadło do top listy i na tej. Na... Oj, faktycznie i na tej tobliście komiksów były różne tam. No, a to polskie, mówisz Tak, oczywiście. tak, tak. Polska top lista I tam naprawdę dużo rzeczy można było znaleźć dziwnych. Pamiętam Frivoli chyba się ukazywał taki komiks o. No, ten główny bohater się nazywał Frivoli, po prostu wszystkie dziewki, które mieszkały tam w jego osadzie, po prostu musiały. Był jeszcze e, Oglaf. Oglaf, oczywiście, że był Oglaf, kurczę. I Oglafa też koniecznie sobie przypomnijcie, bo to komiks, który też ma, jest bardzo, bardzo zabarwiony e, erotycznie, a jak nie jest to zawsze trochę jest. E, esencją Oglafa jest dla mnie e, pasek przy tym jak e, jest miecz w kamieniu. I jest napisane, wyciągnij miecz, a zostaniesz królem i gość wyciąga miecz, patrzy na tą dziurę po mieczu i zdejmuje spodnie i później tam utknął. A to to był wspaniały komiks. Muszę sprawdzić, czy on jest kontynuowany. Zapomniałem o nie. No w każdym razie no jak... widzicie pewnie jeszcze kiedyś wrócimy z web komiksami bo te, teraz sobie na koniec odcinka przypominamy wszystkie o których nie powiedzieliśmy. Jeśli jest coś a na pewno je, je, jest coś co jest godne polecenia czego nie znamy to dajcie nam znać. Chętnie poszerzymy nasze horyzonty. W miarę możliwości. By, była jeszcze taka parodia Justice League też internetowa. jl tak. No to te, też była Stewart, no super. No, więc jak widzicie, tych komiksów jest naprawdę dużo i nie, nie wątpimy, że jeszcze... No i to, że o czymś nie powiedzieliśmy, nie znaczy, że nie jest godne uwagi, tylko nie powiedzieliśmy o tym po prostu... Może nie znamy, może nie pamiętaliśmy, więc, więc przypominajcie, polecajcie w komentarzach, w, na, na YouTubie, na Facebooku, no i co? I na dziś to by było już chyba wszystko. Dziękujemy. Tymczasem Borem Lasem. Dziękujemy, że byliście z nami, że dotrwaliście do samego końca tego odcinka. Kolejny epizod za dwa tygodnie. Już w grudniu to będzie. Tak, to już będzie grudzień. Więc co? Halo. Trzymajcie się ciepło i cześć. Pa, pa.